Kolektywny podcast sportowy. Dziękuję bardzo panie redaktorze. Redaktor Magdzież wyszedł, więc możemy rozpocząć podcast. Czy to jest wreszcie 170 odcinek? Tak, mamy jakieś 3 minuty, może do czterech, jak zanim Redaktora wróci. Magdziarza, żeby go obgadać. Brzydki jest. Na szybko. Jakoś tak Nie. proponowałbym więcej inwencji w to włożyć. Bardzo brzydki. <laughs> ja bym się zajął raczej czymś, czym nie będzie się zajmował redaktor Magdziarz w tym czasie. Czego on mógł nie oglądać? Mógł nie oglądać na przykład... Narciarstwa alpejskiego. Tak mi też przyszło do głowy. No to jesteśmy w trakcie Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim. I A w By Już wrócił. Ale szybki. Strasznie hmm. szybko. Ale jest się drapie jest szybszy niż Cristiano Ronaldo od 16 metra do, do 90. Idzie naokoło. A na Co? pewno szybszy o! niż Ar Arbelo. <laughs> przed mi za plecy. Przy którym można spokojnie w czasie Lidzy Mistrzów odpocząć. Ale pies mnie znowu podsiał. czy Dzień będziemy dobry. Dzień dobry. Czy zaczynamy od dobry tego, bo obejrzeliśmy to symultaniczno? Skąd wiesz? Przed chila... to będą Witamy, już to przerabialiśmy. Liczy się nasz czas. <laughs> Witamy serdecznie, drogich słuchaczy, w 170 odcinku subiektywnego podcastu sportu. Zakończył się Puchar Narodów Afryki, czyli coś, pełen, coś od no, czegoś nasz, zaczęliśmy kiedyś. Na szczęście się zakończył. Na szczęście o nim nie mówiliśmy. Nie, na nieszczęście dla Celtiku glezgał się zakończył, tak, bo zawodnik Ambrose przyjechał tak święty, jeszcze chyba mało tego, opary od niego waliły chyba jeszcze tego alkoholu po świętowaniu zwycięstwa Nigerii. prowadzał chaos w szyki własnej obrony tymi oparami. I w ataku też, bo miał piłkę na głowie, mógł strzelić gola z pięciu metrów i wziął i nie strzelił. Ale miał spuchniętą głowę. Tynę. Tak, tak. Więc. No to tyle w propos tego, <grym> <Tyle, Pucharu grym> narodów Afryki. Nie, to propos w ogóle zadziwiające przedstawienie ten propos narodów Afryki, także Wyjątkowo nie będziemy o nim w ogóle w tym, Możemy teraz, tym razem. Możemy mieliśmy żeby... przedstawiciela Polskiej Ligi w finale, No właśnie chciałem to powiedzieć. Że... I nawet, i nawet mógł gola. Jakiego prezesa. Tak. Pre, prezes, ale prezes bardzo elegancko się prezentował y, w ogóle w, w, w, w tym turnieju i nawet mógł gola w finale strzelić. Był w sytuacji takiej w narożniku piątego metra. Okazało się, że jednak oglądałem parę meczów niestety. Tych Natomiast na tym... a propos jeszcze słyszałem, że w, jak jeden dziennikarz powiedział, że w finale grała reprezentacja Burkina i Faso. I Faso. Albo <laughs> ja Fastbook. No, okazuje się, że bardzo niewiele osób na przykład wie, gdzie ten kraj się znajduje a już o jego historii to już w ogóle prawie nikt nic nie wie no ale to w zasadzie podział dobrze bo ta nazwa się składa z dwóch różnych członów w dwóch różnych językach więc to tak myślę, że odmienia się tak. po polsku w związku z tym Burkina, Fasy. Tak, Burkina Fasy a wiecie co znaczy nazwa Burkina Faso? i po jakiemu? No, znaczy nie, no, mówię jakieś, są jakieś dwa języki już. Te, nie... Górna Wolta. Górna Wolta to się nazywało wcześniej, Mondralo, ale pytanie jest takie... To, to ja wiem, co znaczy tego, Burkino Burkino Burkina to Górna, a Faso to Wolta. Volta. Ta, no, właśnie tak, <laughs> tak, tak właśnie kontynuuję. Czyli w i Faso, czyli bo w Górnej tak. Wolcie. Górnej burkinej. Zielona cebula. Wszystko się Otóż zgadza. nie. Zielona fasola? Czosnek. Czosnek. Czosnek. Dużo, dużo fasol. Dużo fasol. No dobrze myślałem. To podobno znaczy kraj prawych ludzi. No to jednego członu mi brakuje. No. Ale bo w różnych językach wiesz, Właśnie. że jest tak... A prawy człowiek, człowiek to burkina czy faso? fasol? Fasol. Fasol to prawy człowiek. Nie wiedziałeś? Kraj prawych ludzi. Tak, no dobrze. U nas też była czwarta Rzeczpospolita przez chwilę. Tak. Też był to kraj prawy prawych ludzi. ludzi. U fasol. Yy, tak, to myślę, że tyle na temat tego pucharu. Może oni go powinni po prostu odwołać już. Znaczy tak? ja myślę, że on Do powinien się odbywać świata. regularnie co cztery lata. A nie co roku, bo ostatnio były... Radycy... I on się nie odbywa co roku. Nie, on się odbywa co dwa lata, ale w zeszłym roku był Puchar narodowy. Tak, bo oni zmienili po prostu z, z lat... Cykl. Tak, cykl zmienili. Stąd... Z lat parzystych na no nieparzyste. nieparzyste tak. Ale zamiast przełożyć go moczyły. o dwa lata, to postanowili rozegrać rok po roku. Ale w przyszłym roku znowu zmienią, więc znowu będzie za rok. Ale ja myślę, że te zmęczenia Tak, bo to jest sprytnie. Rozgrywać coś co dwa lata, ale co roku zmieniać rok. Ja myślę, że te zmęczenie materiału, które tam było wyraźnie widoczne, nie wynikało z tego, że rok po roku ten duchar został rozegrany, tylko z tego, że ci zawodnicy, oni tam przyjeżdżają, bo... bo odpocząć. Im, odpocząć, ja bo, im, bo im jakiś miejscowy generał z ich kraju kazał i na, na miejscu urządzają sobie długie wakacje. Właśnie tak sobie spokojnie odpoczywają. No wy, spokojnie tak. odpoczywają. Słuchacze nie wiedzą, bo my oglądaliśmy na N-Sporcie i tam jeden z komentatorów, czyli kultowa postać o nazwisku Jagoda, powiedział, że powiedziała, że. Że zawodnik Ryan Geeks, czyli u nas zawodnik Wilson, wszedł na boisko po to, żeby mógł sobie spokojnie odpocząć. My to doskonale rozumiemy, bo na ławce był po prostu spięty i nerwowy, nie wiedział, co się wydarzy, więc niespokojnie wypładał. A jak wiemy, przy zawodniku Arbeloa można spokojnie na boisku wypoczywać, więc Ryan Geeks tak się w pewnym Wyluzował, że zamiast uderzyć piłkę lewą nogą z pierwszej piłki, prostym podbiciem i strzelić gola. Zwycięskiego. z pierwszej piłki. Uderzyć piłkę z pierwszej piłki. Postanowił uderzyć piłkę, z, postanowi uderzyć piłkę z drugiej piłki. piłki, a nawet jeszcze zacząć mijać i w ogóle nie wiedzieć, czemu to, to przyjmował. I taki był, taki był wypoczęty. Depotenty, zrelaksowany. Taki był wypoczęty, że w ogóle. symultanicznie w komplecie podcastowym oglądaliśmy dwa mecze. Jeden nam się trochę przycinał, no bo tam jest zimno w Doniecku. A propos redaktora, tak? A drugi nam się nie przycinał. I w związku z tym obejrzeliśmy zarówno Real Madryt, jak i Szachtar Doniec z Nie, Ja obejrzałem tylko Real, bo siedziałem źle. Tyłem do ale, monitora. oglądałeś się czasem i widziałeś gole przy, tak. przyci przyci przyci przycięte. I wszystko się... Z Ciekaw do... jestem, czy A czy, czy jak jutro... już Mówiliśmy o Pucharze Narodów Afryki, to wspomnijmy już tak, żeby mieć to wszystko z głowy. historię, która mnie zafrapowała co nieco ze zawodnika ETO, który twierdzi, co twierdzi że go zabiją, że go się zamachnąć się na niego chcą, że tak powiem działacze I i że federacji. koszulek nie bierze nawet z no Bezpośrednio z pumy i nie je z kolegami reprezentacji. No? Wiesz, to może to nie jest takie zabawne. No, może, nie w zasadzie. Jak ja bym grał w drużynie Andrzej Machaczkała, to też wiele doświadczeń bym ten. Ale to mi działacze Andrzej Machaczkała go chcą zabić. Ale ja myślę, że jakby Federacja Kameruńska chciała go zabić, to by mu już takie dżudżu ju -ju wymyślili, że no i tak. w, tak. w machaczkale by go dopadło. No właśnie, przecież są czarownicy. Wystarczyłoby jedna laleczka, tam coś tam. Tak. Jakiś... Czy inny kogut z obciętą głową. Kogut z obciętą głową i. No nie wiem, no zawodnik to może. No nie a w ogóle dlaczego chcą go zabić. Bo opowiada, bo mówił, że kradnął. Że kradną i odmówił grania w jakimś meczu towarzyskim. Tak. No. A że I, i. No, ale to, i, i... no to, to, to się trochę dopysy, że tak powiem, strony zabrał za to, bo. Że, wszyscy wszyscy wiedzą, że nie no. tylko w afryce no. kradną. Właśnie. Także. no a... No i to co, Może mieć drobną paranoję z tego powodu, że chcą go w związku z tym zabić. No, jakbym. Jak no. Ja pamiętam, to piłkasze to tak często miewał różnego rodzaju paranoje. Mówię, no, ale że... poza tym zazwyczaj też walił prosto z mostu i mówił, co myśli. I to. to. Hmm. Nie będę po prostu z mostu, to prędzej sam by się zabił. <głos> by raczej się taki dobrać. zawsze był wybuchowy i prostolinijny. E czasem to pomaga, czasem przeszkadza w życiu. E Odżyliśmy. W sytuacji, w sytuacji e bardzo poważnego milionera. E ja już bym o tej Afryce nie mówił. Zima jest poza tym. Ja tam chętnie wrócił do meczów jak no najbardziej kadry narodowej. O, no polskiej, to, tak. Też, też bym chętnie wrócił. Ale bo... zać... A ja niechętnie. Bo, jed, bo, jeden, bo jeden, jeden, który wygraliśmy, okazało się, że się nie odbył. Ale poczekajcie. Czy, jest. I czy może w ramach utrzymania porządku skończymy z tą Ligą Mistrzów? Czy już skończyliśmy? No co, no były no, cztery mecze obejrzeliśmy to. do tej pory. W dwóch... Dwa zwycięstwa, dwa remisy. I w dwóch rywalizacja jest rozstrzygnięta, no bo Walencja w zasadzie odpadła, mimo tego, że Zlatan Ibrahimowicz po raz kolejny postanowił pokazać. Że mózg jest jego najsłabszą częścią ciała. <gry> y I chociaż, no tak, no, no, poniosło go trochę tam. Okazało się, że jak y ta sfora foksterierów opada dzika, to dzik czasami się może zdenerwować. Czyli się zdenerwował, się wyszedł z nerwów. Uderzył człowieka łokciem, stanął mu na nogę. Dla ledze... niego nie pierwszy znaną. No. Się, niestety. Także nie będzie grał w rewanżu, no. ale myślę, że i bez tego Paris Saint-Germain na swoim boisku da radę zremisować z Walencją, która jest słabiutka. Momentami także, aż, aż, aż przykro patrzeć. Yy, a w drugim meczu no, to też rozstrzygnięta rywalizacja i to też bez niespodzianki yy, raczej. Tak, dobrze mówię? Żeby, niespodzianki? Żeby bez niespodzianki? Dla mnie niespodzianką jest zachowanie sędziego w meczu Manchester-Real Madryt, a raczej Real Madryt-Manchester. Bo to, to było jakieś kuriozum. Nie widziałem, żeby e, sędzia kończył wcześniej e, spotkanie w zasadzie. Minutę chyba przed tak, kończym, do 3, tak. 2. I to w momencie, kiedy dla Manchesteru był rzut karny. Różny. Różnie To, karny. to chociaż, gruby, módki, chociaż, rzu chociaż rzut rożny przeciwko obronie realu, to jak pół rzutu karnego, tak. więc e, no, generalnie do no, wykonania Tak, myślę, że miałby no, problem. <śmany> nie tylko z, z czarownikami <śmany> i federacją ale rzeczywiście, no, że widzieliśmy, że pierwszą ramkę Manchester United, który zdobywa bardzo dużo goli po stałych fragmentach gry Real bardzo, ich bardzo dużo traci więc to się nawet Real, bardzo, Real ich bardzo dużo traci, dzisiaj nawet to się wydarzyło, tak, w tym meczu, Real dużo traci po, po rzutach różnych Manchester dużo strzela, więc sędzia wyszedł z założenia, że po co ryzykować, jeszcze Manchester gola strzeli, rozstrzygnie się rywalizacja za wcześnie, poza tym uważam tak jak przemyślałem sprawę no to to, że przypadkiem wpadł Varane w Evre, to niewiele tłumaczy tak naprawdę. I to jest sytuacja, gdzie spokojnie można było w 52 minucie dać czerwoną kartkę Varanowi. Sędzia tam nawet wolnego nie zagwizdał. No tam było na parę baran, takich na barana, sytuacji, parę sytuacji było baran? No, na skoczył, no. skoczył Na baran, na skoczył. I Welbeck był też tak zatrzymywany w momencie, w którym wychodził tak naprawdę też na tę no, Też nie było kartki. Kartek w ogóle kartki. sędzia zapomniał w dniu dzisiejszym. Nie zapomniał dać kartki. No, to nie kartki. był najlepszy sędzia. sędziego. Nie, nie był. No, ale, no, ale żeby żeby oddać, biorąc, żeby oddać, żeby oddać żeby wynik uczciwość, wynik jest sprawiedliwy, no bo Real miał swoje sytuacje, na DHA pokazał, że nie przypadkiem jest bramkarzem Manchester United. A z drugiej strony, no to Van Persiego widzieliśmy w jednej sytuacji, i myślę, że to jak nas jest tu czterech, to trzech z nas losowo wybranych dałoby radę z tego gola strzelić. Ale naraz we trzech? No nie, bo moglibyśmy się <śmiech> kopać po nogach albo po czymś innym. Ale myślę, że łatwo, no, tak, żeby tak schrzanił sytuację. Taką, Coś... mając piłkę na lewej nodze. swojej, no tak. ale Swoją drogą bardzo podobną sytuację miał Lewandowski, który też najpierw nie trafił w piłkę, a później... Ale miał na Okazało się, że to był zwód <laughs> w jego miał... wypadku. Lewandowski w nią jeszcze bardziej nie trafił, więc w związku z tym miał szansę poprawić. Tak. Co chyba wyszło mu na dobre. Tak. No i Borussii wyszło na dobre, bo Borusja, która obawiała się tego meczu, jak, wiem, jak, jak wiemy, yy, z Szachtarem, no teraz wystarczy jej... Wystarczy je jeden do jednego na swoim boisku, żeby, żeby awansować. No, to myślę, że spokojnie. Zero, zero nawet 00 wystarczy. No, bo Rosja raczej będzie grała w piłkę, a szachtar. W no jednak, jednak dopóki nie, dopóki nie zmieni, nie zmieni się czesnocji. system, dopóki nie zmieni się ten system rozgrywek albo pogoda na Ukrainie, w Polsce, w Rosji i tak dalej, to te drużyny. Po prostu nie mówię o Polsce, bo polskie drużyny na wiosnę to prędko nie zagrają, ale, ale drużyny z Rosji. Nie no zagrają, czy... tylko że w Lidze naszej. W Lidze. To już. To jest za, za długo. Za 10 dni. No. No. 10 dni. Będzie poważna zima. A jak to ja Słyszałem, że się wzmacniają polskie kluby. Które? Chyba nie Polonia. <głosy> <głosy> Choć wygląda na to, że w ogóle, znaczy nie wiem, czy no, jakiś. leski się... ma przyjść do Legii. No ale w, w Legii to przede wszystkim doszło do osłabienia, bo zawodnik, którego co prawda nie widzieliśmy jeszcze na boisku, ale, ale jak się tak rozmawia z piłkarzami Legii, no to Efir yy, Michał, trzecie zerwanie więzadeł, a chłopak juniorem jest. Właśnie sobie zerwał po raz trzeci zadła. miał być podstawowym zawodnikiem w rundzie wiosennej. Już wiadomo, że, wiadomo, że nie będzie miał być też Wolski miał być Wolski, jest w Fiorentinie zawodnik Jagiełło, taki młody piłkarz, który często grywa, ma notorycznie wybity bark i też ma poważne problemy z nimi i często jest kontuzjowany. Także Wasilewski, jeżeli to ma być wzmocnienie, to może wrócimy do tego, o czym powiedział Marcin o meczach reprezentacji. Bo no, to, co Wasilewski nawiąza... zagrał w reprezentacji, <grym znażone> no, to jak to ma być wzmocnienie... Dlatego, dlatego mówię o wzmocnieniu. <grym znażone> wzmocnienie silnej grupy bankietowej w obronie Legii Warszawa. <grym znażone> tak. Jeszcze boruca do, na bramkę niech dokupią i no, będzie komplet. No, tak, tak. Chociaż Boruc akurat w reprezentacji, nie można powiedzieć, zagrał, zagrał bardzo przyzwojty. I Southampton też gra świetnie. Natomiast jeżeli w meczu z Irlandią obrońca, no legi Warszawa, Wawrzyniak, wybija trzy piłki przez środek pola karnego. Generalnie, potem, a, generalnie robili to wszyscy obrońcy, najmniej robił to Perki, który tylko za, raz. ale raz za to podał tak do boku, że, że też prawie straciliśmy po tym tak, bramkę. Ale generalnie robili to wszyscy po obrońcy, nawet ci, którzy weszli na boisko, też to czynili. To jest jak, jak, jak, nie wiem, no, nowa no, tradycja. No, znaczy, Benisz no. jedyny nie wybijał piłki przez środek, ale zupełnie nie rozumiem, dlaczego grał w tym meczu na prawej stronie, na której więcej w reprezentacji grał nie będzie, bo nie jest zmiennikiem Piszka. Piszczek będzie po prostu, jak będzie zdrowy, to Piszczek będzie grał. E, Benisz zagrał, nie wiadomo, czy zagrał dobrze, czy zagrał źle. Zagrał 45 zagrał minut, dziwnie, nie, tak. nie na swojej pozycji. Zagrał, poprawnie zagrał. Zagrał dlatego, że wybitnie, podobno no. sam w przerwie poprosił o zmianę, bo był podobno zmęczony potwornie po, po tym meczu z Borusją, eee... który zagrał zresztą znakomity. Bardzo dobry, tak, tak, to prawda. prawda. On ma w ogóle bardzo dobry początek roku. Znaczy, wiesz, ja jak, jak zwykle ja bym się nie czepiał meczów towarzyskich tak, tak do końca. No tak, ale, bo... jak, jak, ale jakie wnioski wyciągasz z tego, że Belnicz zagrał nie na swojej pozycji, bo musiał zapchać dziurę, a to po co powołujesz zawodników takich jak Komorowski, na, na drugą stronę, tak? Po co powołujesz kogo? Tam tych no Wawrzyniaka że, że znamy, więc generalnie rzecz biorąc. Więcej wiemy, znam. co zagra. Wiem, tak. że Komorowski też drużyny nie zbawi. No ale. Wawrzyniak zagrał dokładnie, za tak. co miał zagrać. Natomiast. <grym> na... tak, wybijał zresztu... przez środek. Wasilewski też zresztą. No, obaj zaliczyli po asyście na dobrą no. sprawę, także e, Wasilewski. Wasilewski. Gołym no okiem w meczu z Urugwajem widziałem go z kilku metrów. No. Z wasza... Jestem szybszy od Wasilewskiego. Tym no bardziej, ty ty bar ty bar że on nie gra teraz no właściwie. Właśnie. Póki jeszcze grał regularnie, no to jeszcze nadrabiał jakimś tam sprytem, a teraz on zupełnie jakiś jest taki a ty wybity jeszcze tym bardziej dziwi to ustawienie Benisza na prawym skrzydle, bo to z lewym skrzydłem mamy problem i to lewe skrzydło należy rozruszać i tutaj właśnie Benisza są... na lewym to, to skrzydle. Jak no no by... na lewym skrzydle, to chyba wszyscy wiedzą. No, no ale żeby, wiesz, no to chodzi trzeba... o to, żeby go w reprezentacji je rozruszać. Zobaczyć, jak on z zawodnikami. I... Tak, właśnie na tym to polega, bo prawe skrzydło mamy załatwione. Mamy przebojowego... No, mamy załatwione, ko... póki jest piszczek, bo jak no, się piszczek nie, no... popsuje, to. No, ale nawet. prawego a... też nie mamy. Nie, no wiesz, no, ale chodzi o to, że na przykład Błaszczykowski na prawej pomocy, wiesz, i jest aktywny i, i prowadzi grę, podczas kiedy na lewej pomocy nie mamy nikogo takiego. No. ale nie mamy obrońcy, ani nie mamy pomocnika. No tak, to Więc tutaj benisz... się, Może będziemy mieli, no, pewnie a... wróci rybus, y... Mo może będziemy, będziemy mieli, może nie, no na razie, na razie, na razie przez ostatni, ostatni rok nie mieliśmy. Dondyna Moskwa? Moskwa? No możliwe. No tak, to ma Moskwa. Eee. Przez ostatni rok nie mieliśmy, no nikt się nie sprawdzał na tej lewej stronie i ta lewa strona znaczy, tak, Pawłowski, przerwy, Pawłowski na albo Znaczy zagrał z Irlandią, zagrał beznadziejnie, tak? E, Wszołek nie dostał szansy w ogóle w tym meczu, co mnie osobiście mocno zdziwiło, bo zawodnik w, w, w dobrej formie będący wcześniej. Koseckiego nie no tak, dało się tylko... spróbować, bo był kontuzjowany. I nie wiadomo, czy w ogóle nadaje się do kadry w jakikolwiek sposób. Kogo by tam? Grosicki dostał trochę czasu, on jak zwykle tam parę piłek potrafi dorzucić i myślę, że to jest jakiś tam pomysł, żeby on tam grał. No ale tak naprawdę to jeżeli, ja mam tak w ogóle takie wrażenie, że o ile Fornalik miał jakiś pomysł na tą kadrę, jeszcze nawet do meczu z Urugwajem, to właśnie meczem z Irlandią cały ten pomysł sobie rozbił. Znaczy, ustawiał te kręgle, ustawiał. No już tak w miarę równo stały parę się chybotało, no właśnie rzucił. No ale po to też ja myśleć żeby że on dużo kręgli jest. ma ustawionych, a teraz sobie sprawdzał jakby te kręgle, które nie był pewien. A może znaczy, by zrobić tak, znaczy ja no. że Ja słyszałem w z nim, mówił, no, wszołka nie chciał wpuszczać, bo co gra w szzołek, to on wie. To po co go bierze e... na zgrupowanie, żeby nie grał? Na wszelki wypadek. A już no, by no, musiał. Z no, kimś, kimś musi zagrać. Poza tym tam, to no, nie po... chodzi o to. Chodzi o to, że na zgrupowaniu jest niesłychanie ważne to, żeby chłopcy ze sobą Ale No, na zgrupowaniu były dwa dni. Przecież on nie był na meczu z Irlandią. On przyleciał po meczu z Irlandią prosto. Po, no, po meczu z Rumunią. Nie, nie był na zgrupowaniu. Przyleciał prosto na mecz z Irlandią. dwa dni. Buduje, ja, jestem, każda ja jestem jednak zwolennikiem treningowo. celowości działania znaczy, Mam nadzieję, że jednak Fornalik ma jakiś cel A ja mam celowni. wrażenie, że drużyna w meczu z Irlandią zagrała tak jak za Smudy w, w środkowym mniej więcej nie, okresie no tak, no, ta, drużyna, ta drużyna nie ma w tym momencie ta, ta drużyna z meczu z Irlandią to jest drużyna Smudy grająca tak samo bez pomysłu tak samo, yy, nie wiemy, czy gramy pressingiem, nie wiemy, czy mamy grać z kontry. Efekt jest taki, że zawodnicy błąkają się w środku pola. Lewandowski biega w ogóle sam tam, gdzie chce. A jak się chce wrócić po piłkę, to sobie wraca. Jak sobie chce postać na szpicy, to sobie, to sobie biega na szpicy. Yy, konsekwencji w tym ja nie ma sobie żadnej. nie chce strzelić, to sobie nie strzela. <śmiech> nie strzela. No ale akurat tu mi się nie czepiał, bo to, co wszyscy mówią, że on zwalił sytuację po podaniu Błaszczykowskiego, to nie jest prawda, bo ta piłka szła do słupka. Jakby, jakby Van Persie dzisiaj tak piłkę uderzył, to wygrałby dwa do jednego. Po prostu bramkarz to wyjął końcami palców. Mówię o bramkarzu w Fordzie, bramkarzu Irlandczyków. No ale. Jeżeli na... przyjmiemy taką hipotezę, że trener próbował różnych ustawień. Z zawodnikami, ja, których nie ja, był pewien, i ja się tak wydaje. bym się. Ja, ja, bym był też, za tym. ja też bym się do tego przychylał. A jeszcze, jeszcze zauważyłem. To wtedy całe rozumowanie pana, panie redaktorze, jest funta. No, ja funta. Nie, a ja nie widzę w ogóle żadnego pomysłu w tym meczu z Irlandią. Ale nie. to nie miało być pomysłu. A co? To to, że pięciu zawodników pobiega nie na swojej pozycji przez 45 minut. Jak jest z tego można wyciągnąć wnioski? Jedyny wniosek z tego meczu pozytywny jest taki, że Łukasik dobrym piłkarzem jest i może być, moim no, zdaniem lepszy niż Polański w tej to chwili. To było w sumie główne założenie chyba tego meczu znaleźć zmiennika dla, dla Polańskiego znaczy tego no, dwu meczu nawet. No to, to Łukasik pokazał w obu meczach, że w obu był najlepszy no, to, to Ja myślę, że zdrużenie. po prostu ja, ja tak jak, nie wiem, ktoś tam krzyknął chyba w, w studiu zakrzyknął w studiu przedmeczowym, żeby przy meczach towarzyskich dać trenerowi spokój z wynikami. tak? No przegrał, to przegrał. A czy ja mówię o grze, I, bo gry ja nie i, widziałem żadnej. No, to się jakby ze sobą łączy. No, jakby grali, to nie <grym> wygrali, a nie, nie grali, to przegrali. Tym bardziej mam wrażenie, że niektórzy piłkarze naprawdę w meczach towarzyskich no, to czuć, że oni nie chcą tam wiesz, wstawić no nogi, ale zobacz, czy mecz... głowy, czy dać z siebie wszystkich sił, bo, bo wiedzą, że to mecz towarzyski i, no Ale mecz wiem. z Rumunią, zobacz. Gramy jest A no mecz z Rumunią jest... to co innego. Tak są naprawdę. zmiennicy, tak? Są rumuńscy zmiennicy, są nasi zmiennicy. I, na... I okazuje się, że. Rumuńskich bardzo dużo zresztą. <laughs> Nawet za dużo, tak? Co też jest bzdurą. Ja nie rozumiem, dlaczego ten mecz jest anulowany z tego powodu, że co? Znaczy, on nie jest z tego powodu anulowany. On jest anulowany na prośbę Federacji Rumuńskiej, tak naprawdę. Bo dlaczego? E, podobno, no to federacja, nie byli piłkarze podobno reprezentacji rumuńska federacja nigdy nie twierdziła, że to jest reprezentacja Rumunii Oni od początku twierdzili, że to będzie reprezentacja Ligi Rumuńskiej i nigdy jakby nie deklarowali się, że to będzie oficjalny mecz reprezentacji Rumunii Aha. E, i stąd znaczy wiesz, to taka pewnie furtka pewnie gdyby ten mecz wygrali to Spokojnie by wtedy sobie powiedzieli, że a ty, dobra, fajnie, reprezentacja, a to jest tak? Trudny pomysł na Znaczy to, ja żeby ten mecz nie... widziałem, odegrali tak. im hymn, wywiesili im flagę, a potem powiedzieli im, że nie są reprezentantami. No, a jak przy tak. przekaz jeszcze Polakom tak powiedzieli. Tak? I przy, okazało się, że Teodorczyk, który świętował dwa gole w reprezentacji Polski, na przykład już ich nie strzelił i Krasik też. Nie, komu je strzelił w takim razie. Bywało... nikomu nie było meczu. Reprezentacji. Nie, było mecz. nie, był mecz, tylko że nie z reprezentacją nie, Rumunii. może do rankingu to nie wejdzie i jemu się to do statystyk reprezentacyjnych niestety nie zaliczy. Taki sparing no, zagrali. Równie dobrze mogli zagrać tam wiesz, z, z wieczwnia. tak z trzecioligową drużyną jakąś rumuńską i, i tyle samo by to miało znaczenie. No tak trochę głupio, chociaż pamiętam, że takie mecze to dziwnie, bo to już mówiłem kiedyś o tym, jak to Krzysztof Baran z w, w debiucie strzelił dwa gola, a później się okazało, że tani nie był jego debiut, że gola też strzelił w prezentacji wcześniej. Bo dla mnie to w drugą stronę, jakiś tam mecz z Japonią, po iluś tam latach uznano za oficjalny, chociaż miał być też tylko i wyłącznie sparingiem. Ja czekam, aż legi oddadzą mistrzostwo, które, które nie wiedzieć czemu zabrali. To znaczy, powiedzieć czemu? A wiedzieć, wiedzieć. już omówiliśmy w ostatnim. Po odcinek. wyborze papieża nowego. Co, myślisz, że w nowym że <coughs> będzie Janusz Wójcik? <głos> Maciej szczęsny. <głos> nie no, podobno ma być kręcina, tak. Oddadzą <głos> to... wszystkie mistrzostwa, <głos> które <głos> były do tej pory ustawione. <głos> no tak, nie, no. Yy, Także ja tam bym. Znaczy, co, ja, ale na przykład w meczu, w, meczu, w, meczu, w, meczu, w meczu tych rzeczy. jest taka, Ja że... widziałem pomysł, tak? widziałem, natomiast tu ja pomysłu nie widziałem żadnego nagrania. Znaczy, grania, bardzo, no. bardzo słyszałem takie zdanie, z którym chyba możemy się zgodzić wszyscy, nawet spokojnie, że gdyby w meczu z Irlandią zagrał ten sam skład, co z Rumunią, to pewnie by ten mecz wygrał. Eee, tak. Mimo, że tak. teoretycznie piłkarze tam są gorsi, no to by się chciało. Tak? No tak, bo ale Irlandia, oni... Irlandia, Irlandia, no to mówmy się. No, ja nie widziałem, żeby oni zrobili, zrobili w pierwszej połowie akcję złożoną z trzech podań, bo po prostu nie umią. No, tym bardziej, też nie była taka do końca pierwsza. <śmiech> widać, <Irlandia>. Nie i wzięli. <śmiech> tam paru, paru piłkarzy irlandzkich znanych, ja na boisku nie widziałem. A w drugiej połowie okazało się, że ta Irlandia, jak powiedział Jacek Gmoch, to przy Polsce wygląda jak Barcelona. <śmiech> Też ja jak jak Mohamed często ja bym nie słuchał, ja bo można się rozchorować. Żadnych kategorycznych sądów po tym meczu nie wydawał. Znaczy bo... ja mam wrażenie, że, że nie wiem, no bo teraz yy, yy, co? nie wierzę, że nagle Fornalik co? miał pomysł nagle go zgubił, stracił. Nie, jak to powiedział pan prezes, zrobił krok do tyłu. Czyli zawodnicy jak wcześniej umieli grać w piłkę, tak to teraz, teraz nie umieją. Się, nie umieją, oduczyli się. Znaczy nie właśnie, nie problem są no znaczy, problem, no znaczy, problem w taki, się że, że rzeczywiście jak popatrzymy na przykład na... Na, jakby tak na sucho wziąć polskich piłkarzy i popatrzeć w jakich oni klubach grają, w jakich ligach i jeszcze jakie role spełniają w tych klubach, w których grają to powinni wygrać dla nich no to w ogóle takie reprezentacje, to chyba nie mieliśmy w historii tak naprawdę Yy, wiem, no że no, było, no, no, w, w latach 80-tych za Bońka, Młynarczyka, Majewskiego mówię no, o tej już po 80-tym chyba, chyba nawet chyba aż, aż nie, tylu tak. piłkarzy w takich klubach jak teraz nie było yy, no wtedy było inaczej wtedy no, oczywiście nie, było inaczej wtedy był, były, były limity obcokrajowców w klubach, wiadomo jeszcze inaczej no nie, nie no, można... mieliśmy, mieliśmy dwóch piłkarzy, którzy zdobyli Puchar Europy praktycznie rok po roku tak bo Bońek i Młynarczyk ale dwóch, ale poza tym wiesz było paru z Polskiej Ligi no, mówię, nie można tego porównywać z latami 70., też gdzie w ogóle wyjeżdżanie z Polski było trudne, więc to, to, no, ale mówię, ale jak, jakby tak na to popatrzeć, to ta, ta reprezentacja powinna taką Irlandię, i nie tylko Irlandię, no, ona w grupie powinna, nie wiem, walczyć z Anglią o pierwsze miejsce, tak naprawdę. Mówię, patrząc na sucho po potencjale no tak, po e, tak. teoretycznym. Tak, no, Natomiast słaby. rzeczywiście to jakoś nie chce do końca zafunkcjonować e, reprezentacji, e, no ja, ja też się łudzę, że w meczu o punkty to będzie wyglądało inaczej, ale... Ja myślę, że z pewnością będzie wyglądało inaczej, no nie czy wiadomo, czy jeszcze znaczy będzie. Inny. Z pewnością to ja nie, nie wiem. Bo to jest jakby jedna kwestia. Że ale... pewności nigdy nie ma, ale po pierwsze pewności tak samo nie ma, bym ale... nie przesądzał po tym po, po, po meczu towarzyskim. Pożyjemy, zobaczymy. Po drugie tak samo Ukraińcy nie wiadomo w jaki sposób się znajdą. Tak? Bo, no Ukraińcy, Ukraińcy w meczu towarzyskim się... na przykład z Norwegią zagrali w piłkę na przykład, no. No tak, ale to był pierwszy raz, kiedy z zagrali w dłuższego <laughs> czasu. No, no ale to właśnie zmienili trenera. Trener Nowy przyszedł i wygrał towarzyski mecz z Norwegią. No, można nie wyciągać wniosków z meczów towarzyskich, no ale na przykład patrząc na reprezentację Brazylii, trudno oni innych nie grają teraz. Yy, jakoś do, do, do 2014. Znamy tą równie sytuację. dobrze mieliśmy nie wyciągać wniosków z meczów smudy. Okazało się, że wyciągaliśmy zbyt optymistyczne przed euro, i potem się okazało, że na euro nie no, no mamy tak, drużyny. tylko, że, tak? tylko, że teraz już no, mamy, mamy za sobą. E, Ale teraz mecze. nie wyciągamy wniosków zbyt optymistycznych. Tak, nie wyciągamy. No. Natomiast... znaczy ja wyciągam wręcz że, pesymistyczny wniosek, bo ja nie widzę zmiany jakościowej w grze drużyny w porównaniu z tym, co było u smudy. Po prostu. No nie no. Był mecz z Anglią, który na pewno był dużo lepszy w wykonaniu ekipy. I ze Słowenią. Y, ekipy, mecz ze, tak, więc no poczekajmy. Czy ta drużyna zagra tak jak w meczach o punkty jesienią? Czy z Czarnogórą. Z, Czarnogórą. z Czarnogórą? Czarnogórą bardziej nawet. Bo tak. no ze Słowenią to wręczną graliśmy. Co tam się gra rękami, to jest łatwiej. nie w czosie, Wczoraj w czasie w mecz, na meczu Celtiku się grało rękami. <śmianie> grało się. Ta, pod... A, no to co. E, także, no nie wiem, no, do meczu zostało, patrzę na zegarek e, 6 godzin. 5 tygodni. <śmianie> 5, Fajny masz zegarek. 5, tygo, 5 tygodni <śmianie> i dwa. A jak dni. jajko gotujesz, to ile tygodni? <śmianie> <śmianie> jajko włączaj, włączaj. Znaczy włącza to to ja jajko. To ja, ponieważ z na wiecie, to mogę. Tylko na miękko, to ja gotuję krusz. Przy z Anglią. Siedem tygodni. na mięko. Jedną, jedną 240 tygodnia. gotuję jajko. Mam taką podziałkę. Jak się nazywali ci tacy ludzie drzewa? Czy nie ludzie drzewa, to jest... Enty. Enty. Enty. No to tak, no, entów. Masz. Ja mam klepsydę do gotowania jajek. Co? co ostatnio czytałem książkę, w której występują ludzie kaktusy też pod tytułem? A nie pamiętam. No, to, to, to, to. A ludzie kaktusy, jakie mają. Anegdotkę ludzie mamy zaliczoną Ludzie kaktusy nazywają się ludzie kaktusy. Tak. Aha. Aha. Nie mają jakiejś swojej specjalnej nazwy. To nam pewno z nie. działu ogrodniczego było. A, <laughs> <Lerua> Merle <laughs> Dział ogrodnicze Ludzie kaktusy. Ludzie kaktusy. Także jak ja bym miał teraz stawiać pieniądze na reprezentację Polski, że wywalczy 6 punktów w meczach z San Marino i z Ukrainą, to bym nie postawił. Tyle, ty, no, tyle wam 6, powiem. 6. Ja bym nie wyciągał... Ale 4 tak. na przykład. Wnioski, Ale cztery to nam, no nam niewiele no, dają. No, a tam niewiele. No, zawsze 4, 4. Niż no, we, niż Weź pod uwagę, że eliminację kończymy meczami na wyjeździe w Kijowie i na Wembley. I lepiej te punkty zbierać teraz, kiedy gramy dwa mecze u siebie. Lepiej mecz wygrać niż go co I sobie? później jeszcze gramy z Mołdawią. A, przegrać. Z Mołdawią i Czarnogórą też gramy. nie. Czarnogórą na pewno gramy u siebie. U siebie. Z, Mo z Mołdawią gramy chyba na wyjeździe tak, w czerwcu. No i Także te punkty trzeba zbierać na Mołdawii, San Marino, a z Ukrainą to trzeba wygrać bezpośredni pojedynek w tym układzie o drugie, trzecie miejsce Czarnogóra, Ukraina i my, tak, zakładając, a że Z Anglią będziemy, grali, to a z Anglią złoto, będziemy grali niesieni historycznym sukcesem, bo będzie dwa dni do 40. rocznicy meczu na Wembley to i to wtedy media nas po prostu... zakatują no. po prostu już no. tak. No, tak, tak że... I w ogóle domarski co położyć? Po, no. po nocach myślę, że wygrzebią nawet jego dziadka z grobu i postawią go przed kamerą. To, to, na 100%. <głos> a gdy. A może dziadek Domackiego jeszcze żyje? <głos> nie, nie żyje. Ale może dowiemy no, się coś więcej to, to o historii propos, futbolu w Rzeszowie. Na a pewno. propos takich dziwnych historii, że okazało się, że. Ten wnuk 10 prezydenta Stanów Zjednoczonych, który gdzieś tam w XVIII wieku chyba rządził. Jego wnuk żyje jeszcze. O. Dziś żyje. Teraz. W, mieszka pod Warszawą. Nie, mieszka gdzieś pewnie w Ontario albo w Ohio. Tego prezydenta? Tak, wnuk dziesiątego prezydenta. Jest żywy. Mówi. Rusza się. Tak, Kto był 10. prezydent? W XVIII wieku? Nazywał się Tyler. Nie, to musiał być 19 To wiek. musiał Ale być 19. To w 19. Wiek. od tego zacznijmy. Po prezydencie Monroe. No poczekaj, on miał. Ten, tenże prezydent miał syna w wieku 70 paru lat. Jego syn tenże miał kolejnego syna też w wieku 70 paru lat, a ten obecny ma 80 lat. To nam okay. daje 140, 240 lat 230 do. No. Da radę. Od Dobrze, momentu urodzenia prezydenta. Ja to sprawdzę. Da radę, da radę. 10. No, prezydentem po prostu. John Tyler się nazywa, John Tyler. Albo... Ale w których i, latach? Bardziej mi mogę... interesuje w których latach. Znaczy ja mówię, on prezydent chyba rzeczywiście ja był w XVIII wieku, czy w XIX, w XIX wieku, XIX ale urodził się być. w XVIII. No tak, tak, tak, to bardzo możliwe. To dziesiąty prezydent to Prze dawno, Dobrze, kontynuujcie, ja sprawdzę. Spokojnie. Aha. Dobrze, no, to co? z reprezentacją się rozprawiliśmy, z Pucharem Narodów Afryki się rozprawiliśmy. Z Ligą Mistrzów też? Też? też? wszystko. Nie, no, byłem przecież na meczu w Wiwekielce z, z Petersburgiem. A, no i jeszcze był słynny mecz polskich tenisistek w Izraelu. Tak, którego konferencję prasową wrzuciliśmy nawet na Facebooka. No tak, ale konferencja prasowa, wiecie dlaczego? No wiemy, wiemy. No, wiemy bo no właśnie ja nie wiem do końca. Zostały od katolickich suk no, wyzywane. No czy to, okazało się, że nagle nikt z działaczy nie pamięta takiego wyzwiska. No więc, Więc nie wiadomo, czy one napadły. Ale potem kolega, kolega Tomasz Gorzałek zresztą zapalony tenisista, zamieścił fragment meczu Izrael-Rosja. I tam słychać było, też można było usłyszeć, jak kibicują ki, kibice izraelscy. No ja generalnie, jeżeli takie tenisowni. rzeczy się dzieją na korcie, to bym zabrał organizację spotkań na swoim terenie Izraelowi niech sobie grają, kurde, na, już odpadł na, na, li, no, no tak, li. ale na przyszłość mówię, że. Czachetadza prostu... wtedy była pokazana tam w tym tym, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo mi się podobała jej postawa. Ona po prostu pokaza jeszcze bardziej się cieszyła, jak wygrała każdą piłkę. I teraz powinienem powinien mieć, mieć taki dzwoneczek i powinien się rozlec hmm. głos Ping. Agatki, która zapowiada krótki przerywnik historyczny. Nie <laughs> to, to I powinno tak. być tak krótki co? Tak. przerywnik co z tym Johnem Tylerem Prezydent historyczny. John Tyler na urzędzie mówi się tak po polsku? Może się tak. Tak. Urodzony przede wszystkim. Bo zaraz, na urzędzie. Zara. 4 kwietnia 1841 do 4 marca 1845. No, czyli, czyli, czyli tak, że mówiłem o prezydenta Monroe. No, urodził Świetnie się w 1823. Musiał w 18 wieku Musiał urodzić się trochę wcześniej. Czyli koło rozbiorów polskich. 29 marca 1790 roku. No. No. Czyli, wiem, no. no. konstytucja 3 maja niemalże. Wie, nawet jeśli to zgaduje, że tenże żyjący wnuk, raczej znaczy, słabo z tego dziadka może pamiętać. na no, pewno nie pamięta. Ale to, no, ale jeżeli, nawet jeżeli, ze zdjęć nie, jest to, już, nie no, to jest to jak najbardziej możliwe, żeby jego wnuk. Słyszę nie, historię jest to możliwe, o, bo... o człowieku, który Myślę, ma w tej że... chwili, który z polskich pisarzy obecnie, takich wiekowych, 80-kilkuletnich, Teraz sobie przypomnę, który. Opowiada, jak to kiedyś w latach chyba 50. albo 40. był w jakimś dworku i rozmawiał z jakimś staruszkiem, którym powiedział, jak jego ojciec siedział w teatrze w jednej loży z Katarzyną Wielką. Także wszystko jest no. możliwe. No, to nawet seks może był. No. Może coś się tam wydarzyło, dlatego pamiętam mimo wieku. No teraz możemy wrócić do sportu. To to co, a, mówiliśmy o tenisie. No, także ja bym, ja, bym, ja bym na miejscu organizatorów w sensie organizacji tej, tej całej, Tyba, to nie zabroniłbym raz, bo im bo grać przecież, tak, przecież po prostu yy... mecze na terenie Izraela. na 5 lat, a co? To jest dyscyplina sportu. czy znaczy, co prawda, Chorwaci i znaczy... Serbowie dziwnie kibicują na przykład w Australii na Australian Open, bo jest ich tam bardzo dużo i oni rzeczywiście... I To, to nie jest fajne do, ani do oglądania. Poza tym to jest dyscyplina sportu, która wymaga jak ktoś grało punkty w tenisa, to wie, że wymaga dużego skupienia i naprawdę niewiele trzeba, żeby człowieka wyprowadzić z równowagi czasami. Ale jest tak, jest tak, nie wiem, w, lek w lekkiej atletyce często się zdarza, że jakiś zawodnik, nie wiem, na przykład w konkurencjach rzutowych, albo, skokoły, albo skokowych, skokowych. Jedni, jedni proszą o brawa, inni proszą o ciszę i publiczność się do tego świetnie no, stosuje. No I tak, ale mówicie, tutaj nie masz wyjścia, jak cię wyzywają, to musisz zaserwować piłkę, No, 25 ja Zastanawiam, się zastanawiam sekund, po co organizować musisz... taki, taki turniej, w którym kibicy zachowują się w ten sposób. Bzdura, no. no, poza tym, no, wiesz, Izraela, turniej, Izraela no, Izraela jeżeli masz mecz coś, Davis Cupowy, no to, to musisz jest. tam musisz jechać. Musisz grać, bo na turnie nie musisz jechać. tak? I automatycznie po prostu taki turniej umrze, bo jeżeli żadna z zawodniczek do, na turniej, nie można na zejść challengera... Po prostu no nie można, bo przegrywasz mecz. No. A jeżeli przegrywasz mecz w Davis Cup meczu, w, w, w Davis Cup pojedynku, no to wtedy... To bo oni jest walkower, bo oni no, wygrywają ale... mecz wtedy. Oni wygrywają mecz i jest ten... Nie, tutaj, tutaj trzeba no, to po, to po prostu... Polska-Izrael. Ja no, uważam, Izrael. że więc... Tutaj należało głośno zaprotestować. No nie w ten sposób, jak, jak, jak to zrobiły dziewczyny na, na konferencji prasowej. Znaczy, nie ja uważam, że to był dobry sposób. Nie, moim zdaniem był zupełnie niedobry. nie, nie, dobry, znaczy, bo nie, no bo nie ja jakaś prasowa, no. znaczy, nie żeria. Konferencję one... prasową po zaprotest... po prostu... No dobra, ale one zaprotestowały w stosunku wyszły... do dziennikarzy, tak. a nie w stosunku do ludzi, tak. którzy je obrażali. No właśnie, dochodzi, się do no. powinny no. powiedzieć, o co chodziło, zaprotestować w czasie tej konferencji. I tyle. I ja muszę odpowiedzieć bardzo panu państwa przepraszamy, ale w związku z taką sytuacją nie będziemy dzisiaj odpowiadać zrozumieć tą sytuację? Dziękujemy. No, no, no, w ten dokładnie. sposób a nie strzelać jakiegoś focha. No. Takiego dziwacznego. Jak było? Dobrze. <śmiech> jak, jak, jak doping? No. Perfekt. No. <śmiech> I, i po prostu. I... Ale tam się rzeczywiście tam się dzieją takie rzeczy rok po roku i no, i no i trzeba by coś z tym zrobić. No ale to jak znam życie to, to nikt nic, nic z tym nie zrobi. No. tak samo jak z drużyną Piotrkowianina. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Właśnie sobie poczytałem historię różnych potyczek na terenie Wisły Płock. Mówimy tym, którzy nie wiedzą, o czym mówimy, to mówimy o tym, że... Nastąpiło lekkie tym, spięcie <laughs> na meczu. Nie, nie, no, nie różnimy się w ocenie, bo ja też uważam, że Piotrkowianin generalnie powinien ten mecz rozegrać i byłoby to zgodne z duchem sportu. Natomiast uważam, że absurdalne jest tutaj jakby obwinianie ich o to, że postąpili, nie wiem, wbrew fair play, nie, no nie, wbrew fair play, no nie wiem, to w ogóle postąpili zgodnie z regulaminem rozgrywek. Tyle. Nie można się do nich o nic przyczepić. Przyczepić się należy do człowieka, który pracuje w firmie y, Wisła Orlen Płock i o 17.00 ma być, mają być dwie karetki. Nie jedna. Dwie karetki to jest 10 osób obsługi medycznej. Y, hala w Płocku to nie jest... Y, Pałac Kultury, gdzie, która ma 30, 30 pięter i można nie zauważyć 10 ludzi szwendających się w białych kidlach. Jeżeli nie ma ich o 17, nie ma ich o 1730, nie ma ich o 18, to się dzwoni po prostu po karetkę i się mówi halo, gdzie jesteście? Wystarczy zadzwonić. Tak? Jeżeli do mnie taksówka pod do mnie podjeżdża po 15 minutach, to dzwoni i się pytam gdzie jest. Jeżeli Wisła Płock przez to, że przegrała ten mecz walkowerem może tak być, bo całą przewagę, którą wywalczyli nad Iskrą Wive, znaczy Kielce, teraz sobie zaprzepaścili w jednym pojedynku walkowerowym z, z, z, z Piotrkowianinem. Teraz mogę sobie wyobrazić sytuację, w której Iskra wywalcza Wive, Wive wygrywa mecz u siebie, który decyduje o tym, kto będzie rozstawiony więcej spotkań będzie grał. Konsekwencją bezpośrednią może być to, że Wisła-Płock przez to, że nie było tam lekarzy, nie zagra w przyszłym roku w Lidze Mistrzów. Na przykład Dlatego, że przegra mistrzostwo Polski z Wiwę, dlatego, że będą grali mniej meczów u siebie, co jest, hala wiemy, że jest dodatkowym atutem. I w tym momencie przez to, że jakiś baran nie zadzwonił tam, gdzie powinien zadzwonić o godzinie 17.15 czy 17.30, bo liczył na to, że, że ktoś przyjedzie albo nie przyjedzie. No nic nie liczył, tam już bankiet trwał, no <laughs> Wszędzie jest tak samo. Nie, nie, nie. nie. Żeby, żeby znaczy, była jasność. Znaczy, ja, nie, ja, ja, ja, broń Boże, nie bronię Wisły Płock, bo to jakby nie o to chodzi zupełnie. Znaczy, spóźnienie, spóźnienie było tak małe, że jakby z duchem sportu należało rozegrać ten spotk i, i. Nie, i spóźnienie było 15 minut. I, i powinni, to nie jest małe według powinni zagrać. Nie po wiem, prostu, Ernest, czy, mecz, czy, no. czy znasz historię Artura Co, najciekawsze, co najciekawsze jest tak, że yy, jakby w środowisku yy, piłkarzy ręcznych z różnych drużyn. No, generalnie, generalnie rzecz biorąc, piłkarze ręczni są oburzeni tym zachowaniem. Znaczy, no, oni z wychodzą z założenia, że byłoby... powinni po, po, powinien zaczekać, zwłaszcza, żeby informacje, wiedzieli, że zaraz karetka będzie I, i, i to nie będzie trwało dwie godziny i to nie jest nie godziny trwało po godzinę 15 minut i 30 sekund. Moim zdaniem wystarczająco dużo. bo tak nie, na... tylko problem, jakby Z wszystkim problem jest taki, że oto mistrzostwo, tak jak mówisz, w tej lidze mistrzów, mistrzostwa, czy tam czegokolwiek nie zdobędą zawodnicy, trener, tak? którzy nie zawinili nic. Piłkarze, nic, leczni w płotki, trener, Dlaczego nie, nic nie zawinili. No I, bo i, trudno sobie i, wyobrazić, że kubistal, który biega na rozgrzewce, weźmie komórkę i będzie dzwonił do szpitala zapytać się, gdzie jest karetka. No dokładnie, no, ale nie klub, są to tego, też, no. Klub, klub to też działacze i cała no, historia. Przede wszystkim w tej, w tej sytuacji. No właśnie, no. Niestety, jak się okazuje, po raz kolejny klub to głównie działacze i i no, tylko że działacze nie grają tak działacze nie, nie, nie wylewają potu i to nie działacze muszą później odrabiać tak naprawdę straty a to nie jest łatwo odrobić straty e, w tak. polskiej lidze piłki ręcznej, bo masz tak naprawdę nie w nie sezonie masz dwa mecze, jeden już wygrali no, ale, ale właśnie ale zostało ale to Wiwe się zawodnicy Wiwia się postarali o to, przynajmniej niektórzy, o to, żeby było łatwiej wyrównać te szanse. Więc... Właśnie, jak, jak ty, czy masz jakieś tam przecieki? Co tam z tym bunticiem było? No nic, no przylał gościowi w mordę normalnie w, w knajpie. Podobno zostali sprowokowani. I tak, a tak upstał, że sobie rękę połamał? No wiesz, to nie jest bokserem, miał luźny nadgarstek, najwyraźniej nie tu, gdzie potrzeba. Pewnie byli po kilku głębszych, bo jak wiadomo bankiety tam... No to, to bym mało bunticiem. Podsądzał, no, że miał luźniej nadgarstki. No ci mnie z tego, że tam że po prostu był wypity, walnął gościa w czerep i złamał sobie na nim rękę w nadgarstku. Mnie się też kiedyś zdarzyło na gruszce bokserskiej po od niedużej ilości alkoholu pękła mi kość w nadgarstku, bo byłem na jakiejś imprezie, gdzie taka durna maszyna mierzyła siłę uderzenia. Uderzenie było mocne, kala się skończyła, ale pękła mi kość w nadgarstku. Oh, oh, oh, oh, oh. No, no przy lekkim uderzeniu sobie ręki nie złamał. No. A Buntic se złamał na człowieku. Natomiast inny jest problem, bo... Yy, związan... znaczy, wracając znaczy do tego, to, jest, Piotrko, to jest bardzo Piotr... duży problem teraz dla Wiwy. No, znaczy, problem. problem dla Wiwy jest taki, że ja y, o ile myślę, że mogą obronić mistrzostwo Polski, no bo, bo mogą. Ja w tym składzie mogą. Dlatego, nawet, no. że zanim dojdzie do playoffów z Wisłą Płock, to wróci kilku zawodników. Natomiast gdyby ten mecz, który się odbywał teraz z Petersburgiem miał miejsce, gdyby to była inna drużyna, nie ten słaby, bardzo rzeczywiście słaby Petersburg, gdyby to była drużyna Metalurksa czy tam, nie wiem, no Premu, nie wiem, jakiejkolwiek drużyny z czołówki europejskiej, to ten mecz przegrało dziesięcioma znaczy, to, to, to, bramkami, to, żeby no. przegrali tę mecz, to no jeszcze taki wielki problem nie jest, bo oni bo w, że gru w grupie, nie będą oni mieli. w grupie to już raczej mają spokój, e, no tak, no ale za chwilę dochodzi do fazy fazy pucharowej i tam będzie problem, bo tam już nie będzie przeprosen, bo tam e... można trafić na Montpellier na przykład, od razu. Fakt, że bez Karabaticzów, ale, no, tak ale, to, ale to jest nadal moment no, to jest ogromnie osłabiony. Zobaczymy. Mimo, tak naprawdę. To jest znaczy, to ogromne jest, osłabienie. To, ciągu... to, jest, to jest tak. To co było siłą, to co było siłą. A wracając jeszcze chciałem dokończyć skąd moje takie. Bo ja pamiętam wracając do Wisły Płock. Kiedyś w meczu Wisły Płock karetka się spóźniła. To był ładnych parę lat temu. Artur Gular, Gural grał wtedy w drużynie Wisły Płock. Miał otwarte złamanie kości piszczelowej, bo spadł na niego zawodnik drużyny przeciwnej i złamał mu nogę. I chłop leżał na parkiecie w sali pełnej ludzi 40 minut czekając na karetkę. Jeżeli w, w Płocku nikt nie wyciągnął po tamtej sytuacji wniosków, co by było, gdyby się uderzył zawodnik, nie wiem, o... Yy... Ale to nikt nie mówił o tym, żeby grać w momencie, nie, w jasne. nie ma... Tylko, że jeżeli organizujesz wydarzenie, w którym uczestniczy na widowni 3,5 tysiąca czy 4 no, no, nie, no, tysiące no, ludzi, to w no, momencie, no, to kiedy ludzie zaczynają wchodzić tak, no. na salę, ludzie, musi być karetka, dlatego, że ktoś może zemdleć. Masz 3,5 tysiąca ludzi. Ktoś może zemdleć, kto mu udzieli pomocy? To jest kompletna amatorka i, I bardzo się kolega. cieszę ja i w, ty, w tej sytuacji bardzo się cieszę, że, że e, sportowo, organizacyjnie, nie, sportowo się nie cieszę, że organizacyjnie wobec no, kogoś na w, pewno, tym, w tym klubie zostaną wyciągnięte na wreszcie pewno konsekwencje. Na po, po, po tym wydarzeniu będą zwracać we wszystkich klubach większą uwagę na, na tego to, czy typu jest rzeczy. karetka. Tak, to prawda. Ja myślę, że w Płocku karetkę nie plus. już będę, <laughs> nie będą nie, bo, jest, znaczy, bo, przypadków, bo przypadków plus. tego typu, wiecz, że, że człowiek traci oko, urywa sobie palec, to w tym to jest masa. Kopiowanie ręczne, no to wiadomo, że to w każdej dyscyplinie, ładnie no. i, i przez taką głupotę często więc kariery się załamywały wielu sportowcom. W rzadziej. No. chociaż była kiedyś podobno, tak. znaczy nie podobno się czyta, pomiwi, czytałem jak. też nie, zdenerwowany szachista rzucił piątkiem w drugiego tak, i wybił młoko no. precyzyjny, precyzyjny szachista bardzo niebezpieczny sport e, a w, o, o już abstrahując od górala i tego złamania, które tam miało miejsce wracając do Vive siłą Vive były tak naprawdę trzy po, pozycje w tym sezonie, skrzydła nie ma strzelca z jednej strony, czupicia z drugiej strony. I bramka. Tam tutaj jeszcze jako tako jest. Znaczy jako tako. jest ich Jachle... zastąpić? Jachleczki tak. na prawej stronie, on jest praworęczny, gra na prawej stronie. To, że on przeciwko Petersburgowi rzucił chyba 6 goli, wszystkie z kontry. To, to, to, czego mi brakowało w reprezentacji Polski. Piłka leci do dołu atakuje drużyna Petersburga. Widać, że piłkę tracą nad nią kontrolę. Nie wiadomo, kto ją wywalczy w bitwie o piłkę w parterze. No nie, no ale Jachlecki już w tym momencie ale jest Jachlecki na połowie. w tym połowie. momencie jest na połowie przeciwnika. No tak, tak. Bo ja wie, że on, jest... on się do tej walki nie włączy. Jest... I z tego się biorą kolejne bramki. No, no to ale jest... to jest elementarz. No teraz no to to jest jest, elementarz, to... Znaczy nie dla polskiej reprezentacji No, nie, dla... po... no rozmawialiśmy <laughs> o tym. To ale na żywo to widać tak, że aż naprawdę w oczy kuło, że ta drużyna Wenty mówię o Wiwę. Znaczy to jest gener Generalnie, generalnie jest tak, że, że, że w momencie, w którym drużyna przeciwna przygotowuje się do rzutu, jeżeli to nie jest na skrzydle, to po prostu skrzydłowi już, już, biegną, już no, biegną. Albo do przynajmniej jeden, jest, tak? tak. Jaklecz, podstawa, na konferencji no. prasowej nawet zadali mu pytanie, czy mu to nie przeszkadza, że gra na prawej stronie. On powiedziała, jaka to dla mnie jest różnica, skoro ja i tak akciej biegnąc do kontry kończę ze środka. <laughs> <głos> tak, bo od ze swojego skrzydła nie rzucił ani jednej, ani jednej bramki. Tomczak nie jest w jakiejś wybitnej formie. Olafson wypadł, bo ma jakieś skręcenie kolana. Dzisiaj w Mielcu również w meczu nie grał w ogóle, więc znowu na skrzydłach. Mazur wszedł, to jest człowiek, który ma lat 17. On grał w rezerwach Wiwe Kielce taki mecz, w którym przeciwko Chrobremu Głogów rzucił 11 czy 16 goli, przepraszam. potem, potem wszedł na na mecz ligowy już nie pamiętam przeciwko komu, ale wszedł, nam, wszedł i dostał od razu piłkę do ręki i dali mu karnego do rzucania, żeby uwierzył w siebie. Rzucił dwa gole w pierwszej drużynie, ale, ale w meczu... Pierwszym przeciw... karnym rzucił dwa gole. Znaczy jest to więcej niż Kubisztal na Mistrzostwach Świata nadal. <grym> Bo naprawdę dużym osiągnięciem jest, żeby nie rzucić, nie trafić w ogóle w, w słupek ani poprzeczkę, w obręb bramki przy wykorzy wykorzystując, wykonując trzy rzuty karne. Nie Niepojęte dla mnie. No nie nieważne, już nie będę się pastwił nad, nad, nad tymi mistrzostwami, które, mieliśmy, które mamy za sobą. Nie ma Olafsona, nie ma tych dwóch podstawowych skrzydłowych, nie ma Bunticza na rozegraniu, nie ma Ro Rosińskiego na rozegraniu i Cleverly właśnie pożegnał się z klubem, bo wiadomo, że grał nie będzie. Losert w meczu z Petersburgiem pierwszy strzał obronił w 16 minucie, gdzie dotknął piłki. Wcześniejsze wszystkie rzuty, jakie oddał Petersburg, wpadały do sieci, także no. można było zostawić pustą bramkę. No Tak, tak, było, tak było faktycznie, że Wiwe że straciło strasznie dużo bramek w pierwszej połowie, tak naprawdę, no bo no, tam były wyniki 10-9, tam były 11-9 i to było tak, że, że w tej lidze mistrzów na przykład rzadko im się zdarzało trafić, tracić w tak krótkim przedziale czasowym tyle bramek. To znaczy, ubrona nie istniała, że znaczy, nie, nie było bramkarza. No. Koło 15 minut nie 15, 10 minuty to na trybunach jedno nazwisko się przewijało Buchcic, tak? Żeby Buchcic szedł do bramki, bo ten losert. No to to jest kolejny żart że jakby nie literka T, to jego nazwisko mówi to, to, to, to jak on, on gra w piłkę ręczną. No niestety. No jest szmal i to, co było silną stroną Vive, czyli dwóch równorzędnych bramkarzy na poziomie światowym, przestało być siłą w bramce. Nie da się bronić 60 minut na tym samym poziomie. No ale to wiesz, no to, to jest jakby... Trochę inny kłopot, no bo, no bo tutaj przypadek Clever Lego jest tak, no raz, że to stało się, wiesz. No, no wiadomo, w sensie jest. jest. Znaczy, nie, no to taki po, podobny, bo losowy, tak, no wszystkie te przypadki są losowe. I czupicia, i... Losowe. Bunticia też no, ma, nazwać jest, ale losowe, piłkarze, skleka, są... piłkarze z pola skleka, masz więcej Lofsola, niż, tak. większy wybór niż, niż bramkarzy. No. I tutaj, znaczy, i tutaj podpisano wiadomo tego było, los... że było dwóch, dwóch bramkarzy, no i trzeba było ściągnąć jakiegoś My, ten bramkarza, loser. który jest doświadczony. Ten, loser, ten loser to by się nie mieścił chyba jako pierwszy bramkarz w żadnej drużynie ekstraklasy u nas wręcznej. Może z wyjątkiem nie no tak, no bo to tam pan ma lepsze gabaryty. To też było tak, że przecież Cleverly też dość nagle się okazało, że on wypada na długi okres, a bramkarzy na rynku nie ma tak, żeby nagle tak, i też sześciu to i mieć, mieć do wyboru nie na gwałt, no więc wybrali po prostu zawodnika doświadczonego, doświadczonego no. z nazwiskiem, mm -hmm. no bo on swego czasu parę niezłych meczów zagrał, no a że już najlepsze lata ma za sobą. No, no, to, no nie, to, to, to jest bramkarz słaby. No to, go, no to go tego ogrywa teraz, nie? ewidentnie, po prostu jego, jego obecność na bramce miała znaczy no, służyć, jest to i trzymanie go na bramce chodziło no, o to, żeby a, się ogrywał. A Mazur z kolei wszedł na te tam osiem nieszczęsnych minut i niestety drużyna odebrała sygnał pod tytułem Junior wchodzi. Czyli mamy wygrany mecz, możemy sobie grać tam radosny, no to jest, radosny handbol. To jest, to jest rzecz, rzecz, która po prostu... Ja, ja się zastanawiam, czy kiedykolwiek jeszcze uda nam się osiągnąć jakiś sukces, bo to jest tak nagminne i powszechne i, i w reprezentacji, i niestety widać to również w klubach, gdzie nie gra wielu Polaków, a mimo wszystko cały czas to tak funkcjonuje. To takie właśnie odpuszczenie. Odpuszczenie w trakcie meczu... Czy najgorszą rzeczą, jaka może jest... się polskiej drużynie zdarzyć, to jest prowadzenie sześcioma bramkami? Ja pamiętam, jak w chwili, zawsze to jest najgorsze. Nie, <grym> jak przegrywają, bo tak. jest szansa, że wygrają. Tak. Najgorsza no, rzecz to jest. 11 w plecy i prawie wygrali. Tak? Odpuścić no. w trakcie meczu, bo potem się, jak, jak przeciwnicy wejdą na właściwy tryb i zaczną gonić, wrócić do, do swojej dyspozycji z początku meczu, Nie da się. jest w zasadzie niemożliwe. Mm. No ale, niemożliwe. Za to Zaksa, Nie ale za to Zaksa pokazała, że da się tak, mamy drużynę w Final Four. Y, obawiam się, że nie. Obawiam bym. się, że będzie to jedyna polska drużyna w Final Four w tym roku, bo ja po tym, co no, zobaczyłem... To że... na pewno będzie. Znaczy na mówię, pewno, no. mówię o ręcznej, bo obawiam się, że Vive w tej sytuacji nie awansuje do Final Four, dlatego, że nie ciężko. ma tam kto grać po prostu. No zobaczymy, no, zobaczymy, jak się łoży, z kim będziemy grali. No, zobaczymy, jak to To Przecież jest No bo to jest podobna sytuacja, się robi jak na tych nieszczęsnych mistrzostwach, do których mieliśmy już nie wracać, że na Naprawdę niby jest kadra szeroka, a, a gra, gra się, połowa. tak? gra się dziewięcioma. Bo, bo, bo reszta siedzi, bo albo jest za słaba, albo nieograna. I, i no a, nie ma szans kondycyjnie tego nie wiem, tego a nie wiem czy, czy mówiliśmy o tym, bo nie pamiętam, ale piłkarz w meczu piłki ręcznej przebiega 6 km. 6 kilometrów w czasie, w czasie 40-45 minut. To Do jest... tego to jest dosyć fizyczna. No Trzeba się to, bić jeszcze, jeszcze tak? bić, tak? przepychać. Także e... to, jest, to, jest, to jest kawał ciężkiej roboty. To 6 kilometrów to na Pucharze Narodów Afryki to kilku piłkarzy przebiegło. Przez 90 no, tak. przez cały minut turniej. razem. Przez cały turniej. Tak. Także to, a tu się biega... Tu się nie biega. Rano do sklepu podejrzewam. To... W piłce ręcznej głównie się biega sprintem jednak. Taki skrzydłowy to lata tylko sprintem. Od jednego pola karnego no, do drugiego. Dochodzi jeszcze do tego to, że te organizmy są trochę większe. Tak. No, no no właśnie, także, także warto o tym pamiętać, że, że jak się chce walczyć jak równy z Równym, nie wiem, z Weszpremem, Kilonią, Hamburgiem, Barceloną i tak dalej, czy nawet Fixe Berlin, to trzeba mieć 12-14 no tak, tak, zawodników. Tak. Tam na każdą a nie... pozycję jest dwóch ludzi plus trzeci w rezerwie jeszcze. No tak. nie, nie, nie, ma, nie ma lekko. No. I, i no kondycyjnie, wszystkim kondycyjnie. Można być nawet lepszym i nawet do pewnego momentu, tak jak było w meczach reprezentacji, do pewnego momentu Gdzieś tam dawali radę, a później brakło sił po prostu. No i... A kto oglądał mecz zaksy a propos? Ja oglądałem oba mecze. Ale ja właśnie Z nie zaksy. widziałem, on ja nie chciałbym mówić o czymś, czego nie widziałem. Czyli? Znaczy... <grym> Co tu mówić? No to niespodzianka na pewno duża, ale niespodzianka dlatego, że i Izmir to w ostatnich latach często nas lał. I wreszcie się udało, że my, my, my ich zdaliśmy. No ale w ogóle polska siatkówka w tym, w tym roku to jest bardzo dziwna sprawa. No bo Skra była faworytem. Nagle się okazuje, że Delekta Bydgoszcz jest najlepszym, najlepszym klubem w Polsce. W pierwszej fazie playoff zagra Rysowia ze Skrą, czyli mamy powtórkę finału tak naprawdę. Mhm. Eee, no dziwacznie to się układa z kras Arkasem wygląda jakby to byli jacyś nadludzie, bo oni w ogóle nie istnieli w meczach z Arkasem, a wychodzi Zaksa i okazuje się, że, że się da, że, że wcale, wcale nie jest tak źle no fajnie no to mamy krótki przelot po bo, podróż, <trata> podróż, pod, podróż tych... a teraz przejdziemy szybko do narciarstwa alpejskiego bo ja ostatnio a, no i do biatlonu byśmy zapomnieli no, no, zapomnieli no właśnie do... Bo ja usłyszałem, że pałkomania się w Polsce zaczęło. <laughs> <Pałko, mania. laughs> No tak. dzisiaj, dzisiaj oglądałem indywidualne starty pań na 15 kilometrów, no i to tak rzeczywiście, no, no, ja to jest strasznie irytująca czasami dyscyplina, bo wystarczy jedno pudło i i, i, i, i, i to, że się przebiegło 12 kilometrów y, i miało się same trafienia do tej pory, ich było, nie wiem, 12 czy, czy ileś tam. Jedne... Tak, tam. Tak bardzo czasami cza jeszcze gorzej, bo czy tam tak wszystko idzie świetnie, nagle taka chwila dekoncentracji i są trzy pudła i już w ogóle możesz cały ten bieg i całe te zawody wsadzić w buty. Tak, no, no, to... no, no, i Dzisiaj i dzisiaj Magda, widzę, tak miała, że świetnie wszystko, świetnie była liderką po trzech strzelaniach, a potem czwarte strzelanie dwa, pudła i, i po wszystkim I nie ma nawet pierwszej dziesiątki. I nie, znaczy jedno, co mi się bardzo podoba, to to, że te dziewczyny bardzo dobrze biegają wszystkie, oprócz może Nowakowskiej. I, I jest szansa na medal, myślę, przy dobrym dniu, jak tak będą dziewczyny w miarę dobrze strzelały. No to tylko błagam, nie ustawiajmy Nowakowskiej na ostatniej zmianie, tak żeby, tak żeby pałka i gwizdoń miały szansę. Nie, nie leciały na darmo. <śmiech> nie tak? leciały na nie. darmo, bo one zrobią przewagę. Nowakowska potrafi na, na jednym strzelaniu trzy pudła walnąć. Także trzy pudła to one w biegu gwizdoń i i, i pałka Ale nie, narzekaj, nie narzekajmy, bo nie mieliśmy jeszcze niedawno nie mieliśmy żadnej zawodniczki, która. Znaczy, ja nie narzekam, wiesz? tylko mówię że, mówię, że, mówię, że mamy w sztafecie mamy trzy mocne zawodniczki. To jest bardzo A brak dużo. Brak czwartego do brydża, No to jest bardzo często. <laughs> to jest bardzo dużo. Tak <laughs> jak dzisiaj nasi skoczkowie w Klingental. Y, miejsca szóste, dziewiąte, no nie, no dwunaste, trzynaste. No dobra, ale mówię o tym, co się wydarzyło Aha. jakby na skoczni. 6 dziewiąte, 12, 14, to w, w, w konkursie drużynowym daje pierwsze miejsce w konkursie drużynowym takiej odległości. No nie, ostatnio Słowańcy to chyba nie wiem. Ale Zdajemy. Słowańcy dzisiaj nie... Ale w, nie, w drużynowym nie... konkursie to tam chyba ze trzech w pierwszej piąty indywidualnie się zmieściło. Może Zasadzam no, trochę, no. ale w pierwszej dziesiątce na pewno. Oni mieli jakiś dzień taki dziwny. No, ale jak Jaka chwala ostatnio w ogóle? No dzisiaj, no dzisiaj wygrał. dni. Dzisiaj wygrał. Także wracając do tych, znaczy fajnie są bardzo przygotowane biegowo i teraz się mam, mam taką wątpliwość pewną. Był kiedyś taki trener w Polsce biatlonistów, głównie wieretelny się nazywał. Uczył Znowu mistrzostwo świata z Sikorą <grym> i go wyrzucili. <grym> I go wyrzucili, wziął sobie Kowalczyk <grym> i zrobił z nią mistrzostwo świata i kilka pucharów. I teraz okazuje się, że nasze biatlonistki... Ile? Może... Trzy, trzy Trzy kryształowe kule? Z sikorą? Nie. Nie z sikorą żadnej kryształowej. Kistyna. Mistrzostwo Kistyna. Świata w tak, tak, tak. I, i medalna, i medal, znaczy tak. Ale, Kowalczyk to już ma więcej niż trzy, nawet cztery? Cztery chyba. Chyba tak. Ona trzy z rzędu, a jeszcze mm. była chyba jakaś jedna wcześniej. No, no i w każdym razie, jeżeli chodzi o biatlonistki, okazuje się, że nagle jest ktoś, kto nauczył więcej niż jedną kobietę biegać na nartach, a przy okazji jeszcze celnie strzelać. Bo i Krystyna Pałka i Maga jak widzą, to nie są kobiety, które urodziły się wczoraj i od ładnych paru lat oglądamy je w stawce. No, wiesz co, ja czytałem, czytałem Pałka, na stronie... Jest taka bliska koleżanka, żeby nie powiedzieć przyjaciółka Justyny. No ja właśnie czytałem na, na, na, na stronie Justyny Kowalczyk, tam Justyna Kowalczyk na, na, na chyba na blogu im opisywała swoją przyjaźń, bo one się bardzo blisko przyjaźniły, no us... bo one razem trenowały w dzieciństwie i one się doskonale znają od szkoły, od wczesnych, od wczesnych lat Już wiem, dlaczego, wiem dlaczego Justyna Kowalczyk tak szybko biega. No jakby za mną biegał ktoś z karabinem na nortach, no to <śledztrzę> I, I tam właśnie Justyna, opisywała, że... no. Justyna Kowalczyk opisywała, że, że, że, że ta dziewczyna, Pałka, ona miała nieprawdopodobne problemy ze zdrowiem. Ona bez przerwy walczy z kontuzją i z przeciwnościami losu właśnie tego typu, że w momencie, w którym dochodzi do dużej formy, znowu łapała kolejną kontuzję. Ona nie miała nigdy szansy zaprezentować się w pełni, przynajmniej tak pisała Justyna Kowalczyk, bo cały czas przecież dopadało. Kolejna kontuzja, kolejne problemy ze zdrowiem i tak dalej, i tak dalej. I ona po prostu nigdy nie mogła dojść i pokazać swojej właściwej formy. Teraz się twierdzi, że teraz się jej udało i to jest jej właściwa wartość. Tak, ale I teraz nie, się modli tylko i wyłącznie o to, nie żeby znowu nie, nie dopadła nie, nie, nie wiem, czy oglądałeś ten bieg, w którym Krystyna Pałka zdobyła mistrzostwo. bo tam ona była na, na pozycji e, piątej. Tak? Czwartej. Czwartej, tak. no to, nie, wiem, nie oglądałem, nie oglądałem. No. I generalnie znaczy, to, to, że norweszka zderzyła się z Rosjanką, obie wypadły i pałka w związku z tym zajęła drugie miejsce, no to wszyscy wiedzą. Natomiast co ciekawe, reprezentacje Norwegii i Rosji złożyły protest w tej sprawie. Tylko nie wiem, co on miał wydać, dlatego że tam one się po prostu zderzyły. No i, a pałka, która była ładnych parametrów za nimi, Dwa, trzy, tak nie, nie brała udziału w całym zamieszaniu. Protest zazwyczaj myślę, że protestuje się po to, żeby coś zyskać. Ale jeżeli zderza się dwóch ludzi i obydwaj tracą możliwości zdobycia medalu, nie wiem, czy kogoś tam ratuje miejsce czwarte, piąte, protest dosyć, dosyć zabawny. No ale tym niemniej, gdyby nie to, że świetnie strzelała i świetnie biegła, nie miałaby szans biec, za, biec w ścisłej czołówce i nie, nie byłoby tego medalu, także... Ja to pasien... świetne strzelanie i świetne bieganie to kurczę sukcesu. <głos> <głos> <głos> tak, tak. Znaczy nie, bo spotkałem się z takimi głosami, że gdyby nie to, że, że zawodniczki przed nią się zderzyły ze sobą, to, to, to nie byłoby medalu, tak? No, ale gdyby, gdyby. Ale gdyby świetnie nie biegła i dobrze nie strzelała, to, to by nie byłaby nie za było, nimi. No, to byłaby no, była tak 600 tak, sześć, sześć, metrów za nimi i nic tak, by jej to tak, nie dało. Trochę jak nasi biatloniści. Dostała szansę, Dokładnie. ją. Teraz jest kwestia, co zrobić z tym dalej. Znaczy naj, najsmutniejsza była sztafeta mieszana panie i panowie, bo panie po swojej sztafecie zajmowały miejsce trzecie, a panowie potem dzielnie bronili dziesiątego. No i to tak. I właśnie się zastanawiam, jak to jest, że można nauczyć te dziewczyny biegać i strzelać, a facetów nie można. Ja rozumiem, że to jest kwestia talentu i tak dalej, ale jednak okazuje się, że są trenerzy, którzy potrafią. Jeden trener. Coś. No nie, no bo teraz, no, teraz, teraz dziewczyny teraz prowadzi, tak, tak, tak. prowadzi zupełnie inny sztab i to też, to nie jest sztab, który nagle dostał jakieś gigantyczne pieniądze i, i biatlon stał się w Polsce. Odbierają im jeszcze pieniądze. No nie, właśnie w biatlonie ma być tak podobno, że ma powstać ośrodek, ośrodek biatlonowy na Mazurach, który ma służyć tylko i wyłącznie jako ośrodek treningowy, tam są wiadomo te takie tam górki, dołki na tych Mazurach, często jest zimno, często jest A śnieg. A ja Kowalczyk na swoim blogu pisała o tym, ponowiła swoją prośbę o, o tor do, do jazdy na rolkach znaczy dla nich, dla No sensie, w sensie właśnie, ten, tenże że mówi, ma... że już są dwie ale ona, ona prosiła o ten w, w Tatrach, w Zakopanem albo w okolicy. Znaczy gdzie by on nie był dobrze, żeby w Polsce był ośrodek, który pozwala narciarzom całorocznym i biathlonistom przygotowywać się do do tego. Mogą to być dla mnie... Ma znaczy Mazury byłoby fajnie też, bo jak mówię, warunki śniegowe na Mazurach wbrew pozorom są ostatnio lepsze niż w polskich Tatrach. Dość powiedzieć, że na telegrafie ale w, Tatrach, w Kielcach, na przykład na telegrafie w Kielcach jest więcej śniegu niż na Kasprowym wierchu. No tak, ale w Kościelisku ale pan na przykład... Panie redaktorze, bo musiałem ale mówić słowo. Tak. Wydaje, Wydaje mi się, że Kielce nie są na Mazurach. Mogę no. się mylić? Nie są. Kielce są wszędzie. Ale, ale nie są w też w Tatrach. Kielce są wszędzie. E, nie, no, Ale teraz w Kościelisku otworzono trasy biegowe wprawdzie turystyczne. No, ale dwie z nich, z tego co słyszałem, co czytałem, do, do, jak najbardziej odpowiadają sprawą, jeżeli chodzi o treningi, że są bardzo ciężkie i bardzo wymagające. Więc może jednak znaczy, można bo... skierować tych góry. Znaczy, nie wiem, czy ty widziałeś tego... ten tor, który tam jest biatlonowy w kościelisku. Nie, no, nie, nie nie, o tym mówię. A no nie, bo ten stary to on wygląda rzeczywiście tak, że... No... Jak widzę <laughs> Stadion mniej więcej, tak. No ale ja podobno, podobno tylko... się pani, pani minister Mucha się odgraża, że, że powstanie ten ośrodek Biatlanowo-Biegowy. Ja ja o tym mówiliśmy coś o projekcie zdjęcia z... ministry Muchy? Znaczy, nie, bardziej zanim, niż... zanim powiemy tylko chciałbym, że tak powiem... Znalazłeś zupełnie... wnuka Johna Tylera. Nie, zupełnie innej <śmiech> bez, chciałbym. Siedził nas go... pod, pod, pod, <śmiech> pod Jako człowiek renesansu robię kilka rzeczy naraz. I między, żadnej dobrze. Między innymi koresponduję z naszymi słuchaczami aktualnie i mhm. tutaj jeden z naszych słuchaczy, którego serdecznie pozdrawiamy, Łukasz Żurek pyta się o co chodzi, dlaczego z nie tym będzie spotkania. Bo jest z Piotrkowa pochodzi, więc mu odpisałem. Żeby posłuchał podcastu. A Łukasz Żurek pytał się nas, kiedy zrobimy spotkanie z, kibice, właśnie, z, z kibicami, prawda. tylko ze słuchaczami. I właśnie ja obiecałem, że poruszę... ten. lepiej nie rób. Powiecałem <grym> Łukaszowi, że poruszę ten temat na dzisiejszym nagraniu podcastu. I nam się, się właśnie... robi gęsto, bo cały czas kącik historyczny sportowy ja bym chciał le, leży że, odłogiem, że, że pomysł... ale to jest... Ja, ja to zauważyłem, spotkanie... że u nas w podcastie to jest wielokrotnie, <grym tak? Że jest świetny pomysł, coś się zaczyna i nigdy właśnie, nie kończy. Pomysł... Właśnie tutaj przypomniałem o naszym słynnym odcinku o formule. A, a pomysł a. na spotkanie? Wszystko musi się odleżeć. <głos> pomysł... A czy formuła na razie nie jeździ? Więc tak, pomysł na spotkanie ma no, ale... rok. Dokładnie. Trzy sezony przeleciały już chyba w tym czasie. no Rok no. rok temu ustaliliśmy, że zrobimy spotkanie. Ze no właśnie, tak? bo... To dobrze tak. Wymieniając tak. informacje doszliśmy do wniosku, że to, to dzisiejszy... odcinek dzisiejszy... o formule dłużej leży, więc on ma szansę, Dzisiejszy chyba. mecz byłby świetną okazją do tego, żeby go obejrzeć a w towarzystwie. A historyczny dzisiaj będzie? Może Bo być chyba nie zdążymy. No. Może być. A, A już wymiękają redaktorzy. Jest, jest po, po północy. Północy. Już, już, jest jutro. Możemy zostawić tutaj redaktora. Walentynki się rozpoczęły w ogóle, panowie. O matko o, i co? Matko bosko. Najczarniejsze o, święto wszechświatach. O to święto to w wszechświata. boże, prawda. Skrót. Wychodzimy. Wychodzimy. Już są od 13 minut. Nomenomen. Masakra, no dobrze. No i co z tą ministrą? Właśnie. No nie no, temat. Czy wiemy, jaki, jaki podział a, będzie komunizm sportowy bardzo dobry temat. Jaki będzie tak. podział u nas pieniędzy na koszyki i, i, w sensie. Czy Bo dyscypliny? Bo ja wszystko, ja wszystko rozumiem. Jakie nawet. będą priorytetowe dyscypliny? Ja, ja to nawet nie? rozumiem, że zostało to podzielone. Ja znaczy, rozumiem tylko jedno, że pani ministra jednej rzeczy nauczyła się od swojego, że tak powiem zwierzchnika, mianowicie w jaki sposób przekuwać słabość w sukces. Tak? I generalnie chodzi o to, że zostały pieniądze zabrane ze sportu. Wszystkim ogólnie. Wszystkim ogólnie. I tutaj zostało to przedstawione jako sukces, bo niektórym zostały zabrane mniej. <śmiech> Na niektórym nie zostało nic zabrane. <śmiech> Jest parę dyscyplin takich złotych. Super dla nas złota dyscyplina to jest taka, Na przykład piłka nożna. To jest nasza którym, złota dyscyplina którym, którym od nie wielu, zabrali. wielu mieli, mieli połowę tej kasy, która jest im potrzebna i są teraz dopieszczeni, natomiast, bo im nic nie zabrali. Natomiast ciekawostką jest to, że w grupie, tej, w grupie tych dyscyplin, czyli jedną z tych dyscyplin, która dostała finansowanie yy, takie, jak miała do tej pory i która ma być naszą flagową dyscypliną, są zapasy. Które a, zostaną, a zapasy, tak. jak się okazało niedawno, zostaną wycofane z Igrzysk. No jeszcze, ja, jeszcze ja uważam, niedawno. że jest to skandal. To jest jeszcze, skandal jeszcze, tak, jeszcze wyrok to, to, to nie zapadł, ale to. jak, my się, my. jak wyrok, wyrok zapadnie, że zapasów nie hmm. będzie. No, to ja proponuję nas to jako, jako następne wycofać w ogóle dyscypliny związane z Lekki atletyk, tak. tak o, bo na po sklep... cholerę, pchnięcie kulą y, i bieg, czyli bieg, dyscypliny no, tak. Czyli, biegły, czyli tak. to, co to, co I się. Tak. Wszystkie te ze tradycji. Maraton, maraton. O, o, maraton, o maraton, to Fatalny jest maraton. Tak nie powinien... zróbmy. Trwa długo, ponieważ się igrzyska, go pokazuje. Ponieważ Igrzyska. karling, skoki synchroniczne do wody. Nie, Mają wejść BMX-y przecież. Wyścig na wrotkach. Nie, ja myślę, że w ogóle to powinno być tak, że nie wchodzić co 4 lata te dyscypliny, w których, jeżeli impreza jest w Brazylii, powinno być brazylijskie jiu-jitsu, capoeira, I kajtli, o, kajty i wszystkie dyscypliny <laughs> w których gospodarze mają szansę zdobyć medale później przenosimy się do Chin, to będzie wushu tai chi tenis stołowy we wszystkich odmianach na małych stołach, średnich, dużych stołach bardzo dużych stołach, bardzo małych stołach, jeszcze mniejszych po jeden, stołowy, po dwóch, po trzech, po, po pięciu pół, i małymi grupami po tysiąc pół, tak. <laughs> na Lekim, bardzo małych stołach <laughs> I, to, i tak możemy w, te, w, te, w tym kierunku bowiem podążać ruch olicki. tyle gospodarze, dysporty? którzy wykładają pieniądze na organizację. To, to nie Chyba mi... sporty. U nas? No właśnie. Co? Co? Sporty, czy, my możemy na ta. bardzo małych skoczniach. No no Czym możemy ich zaskoczyć? Skoczy? U nas zapasy. No, no, my, my, to jest jedyna my, szansa. My przywrócimy zapasy. Tak. I, szybownictwo. O, i ruch, o, tak, tak. szybownictwo. I Latanie precyzyjne. I Waldemara Marszałka i motorowodniactwo. Przywrócimy tak, alwa, no alwa. Bo to tak akurat teraz przeżywa swój poważny kolegek. Ale nie w Polsce. A, po prostu... A wiecie, nie, dlaczego nie w Polsce? Polak. Dlatego, że w Polsce jest teraz tak, że ponieważ nasi działacze, to kolejny kamyczek. Ja ta Czy tam. to katarscy. Bo to piękna, piękna dyscyplina sportu była do momentu w Polsce również, do momentu, dopóki nie zorganizowano zawodów międzynarodowych na Wiśle w Warszawie. Tylko, że działacze zajmowali się wszystkim, tylko nie sprawdzili poziomu wody. I okazało się, że, to nie powinien śmieszne, bo człowiek połamał kręgosłup, jeden szwedzki zawodnik, okazało się, że kamienie pod wodą są takie, że trzy pierwsze ścigacze, które poszły się rozwaliło kamienie, w tym trzeci z zawodników właśnie Szwed, połamał kręgosłup i do końca życia będzie jeździł na wózku. W związku z tym Federacja ta Sportów Motorowodnych odebrała Polsce możliwość organizacji jakichkolwiek zawodów, jakiejkolwiek kategorii na najbliższe 5 lat. W związku z czym Polacy, pieniądze miał tylko Marszałek jako wielokrotny mistrz świata we wszystkich kategoriach, więc on no mógł sobie tam jeszcze startować. Też do wypadku, tak. I, i oni startowali w Niemczech na, na zawodach, natomiast mało kogo, kto jest w Polsce, stać na to, żeby, żeby jeździć z tą nie najtańszą przecież łódką po droga, całej Europie. W związku, z tym, w związku z tym jeden baran z linijką, który powinien włożyć ją do wody, załatwił dyscyplinę sportu w Polsce na cacy. Syndrom, to, jest, nie wiem, czy to jest to samo. Bo jak, jak ostatnio widziałem jakieś zawody, zawody to nazywało się Power Boating, ale mam wrażenie, że to takie większe te łodzie są. Tam już takie. Nie, to, nie, ja, się nie, nie, nie, ja, ja też na tym nie znam. Ja tak wiadomo, ja tak, pływam jak siekiera, więc ja ze sportach ale, jestem ale, bardzo. Ale mniej więcej z moc... dzieciństwa kojarzę łódkę Waldemara, marszałka, to ona, to była ona się taka wiele malutka. nie zmienia. To nie Brudka. to Power Boating, to tam to są takie długie łodzie. Duże, duże łodzie I to, nie. to w Katarze, to, to jest popularne. To, to ma oprawę tak Oni wszystko będą mieli największe niedługo tam w Katarze. Nie, ale tam oprawa i w ogóle cała organizacja to jest na poziomie. Formuły 1, tam jest wszystko, wiesz, tak filmowane yy, obsługa yy, naprawdę, jak w, jak ważna całe, sprawa jakbyś całe spra życie trzymał tyłek na piachu to też byś chciał czasy na sporty wodne popatrzeć <głosy> <głosy> <głosy> czy wspomnimy o aferze w piłce nożnej? Oferze, y, to afera to dopiero będzie, to bo tak? tak a to dopiero pierwsze pobrój eee, to że 280 meczów na całym świecie? To u nas to weekend się <grym> tyle U nas to się co weekend <grym> tyle ustawiało w dobrym, dobrym momencie. No, w wszystkich ligach <grym> mogło tak być. Spokojnie, no, spokojnie. Tak, to żadna afera. u nas to są dwie kolejki, spokój. Nie no, afera, słuchajcie, no. Ja już wójcie umier ze śmiechu, jak. W sensie takiej, że afery żadnej inaczej. Ona, ona od czasu do czasu pojawiają się jakieś takie historie, ale nic więcej się nie wydarzy, bo tam są za duże pieniądze. No, no to jest jakby, to, to jest, wszystko to jest, jest jedna kubka. A że człowiek ma wrażenie, że ogląda wrestling, no to, to już jest zupełnie no, inna ale, historia. Ale no. powiem Ci, że jak widzę taką sytuację, że w meczu o wielkie w końcu pieniądze, w meczu Real Madrid Manchester United sędzia nie pozwala wykonać w, w doliczonym czasie rzutu rożnego. Na minutę bo, przed końcem. Bo, bo jest remis, za który płacą 4 do 1. Tam na, jeden, przed na minutę przed końcem. Te przed no. końcem doliczonego czasu, no sporą, sporą kasę płacą za, za ten remis yy, i okazuje się, że nie można. No i co? No I co ja mam sobie wtedy biedny miś pomyśleć w takiej sytuacji? I zapadła cię. <grym <grym> no właśnie, a zwłaszcza, że się pojawiły na przykład takie, jakieś wypowiedzi lekarzy z Hiszpanii dotyczących dopingu. Że tam się teraz mocno wzięli za dopiero. No nie, zabrali i... się za jednego, za jednego tam tego... Zapadla Fuentesa. Fuentesa, który, który miał u siebie w stajni 300 y, ponad sportowców i jego obciążył jeden y, Jerk Jaksze chyba go obciążył. Jaszkę. Jaszkę. Jaszkę. Jak, ja, ja, no jakoś tak. Ja, no. y, bo wcześniej to było tak, że wszyscy ci sportowcy to no było tak, że oni teoretycznie wiedzieli, że coś biorą, natomiast on miał utrzymywać, że są to środki, że są to środki dozwolone, no a ten jach. jach Jaksze, Nie jaksze, chyba tak. jaksze, powiedział, że absolutnie że Fuentes miał pełną świadomość tego, co mu podaje, kiedy mu podaje, jak mu podaje. Mało tego, mówił mu, w jakich okresach ma może mu wydolność spadać, rosnąć, jakie będą tego skutki uboczne i tak dalej. No i na podstawie jego zeznań okazało się, że zaczęło się wysypywać coraz więcej coraz więcej zawodników. Nie ma wśród nich, co ciekawe, piłkarzy, piłkarzy grających w Primera División. No podobno tam jakieś no, ale tam był, już, że piłkarze już... są Sebastian byli, No byli ale już widywali. tam Szymon no, ale... że, że, że, że, że piłkarzy też to dotyczy. No i, że... piłka, wiesz, to jest tak, że w którejś z francuskich gazet nawet napisała artykuł, że, że Fuentes był lekarzem Barcelony dochodzącym, tak? Za co musiała zapłacić dosyć słone odszkodowanie, bo okazało się, że nigdy nic takiego nie miało miejsca, no ale... Oficjalnie. Oficjalnie, nieoficjalnie. Znaczy wiesz, teraz, teraz to ja myślę, że to jest pra, prawda jest taka, że w tej chwili, to wiesz, będą nazwiska wypływać przeróżne z różnych dyscyplin, tylko kwestia, no, kto ma nie wiem, siłę przebicia na no, to, żeby trochę to zatuszować. Nie mówię, że bardzo ona akurat w tym uczestniczyła, no, ale myślę, że na pewno wszystkie nazwiska nie wypływają. Ale nagle się pos pojawia postulat, żeby piłkarzy po każdym meczu badać większą ilość. No, znaczy, Myślę, że to nie wynika z nikon. No, Wiemy, że piłka nożna to jest sport dosyć specyficzny i że tutaj doping y, jako taki indywidualny niewiele, niewiele daje, bo jest zbyt wiele czynników związanych ale drużynowy. Z, przy, z przypadkiem. Ale, ale zdarzały się, no, przypomnijmy, drużynę Janusza Wójcika y, w Barcelonie. Tak? No, chłopcy brali EPO, które... No, Umiejętności technicznych ci nie zabiera, a możesz biegać szybciej i więcej, tak? No więc, A to y... pomaga w futbolu. Czasem. No, nie, przeszka nie, przeszkadza. no nie przeszkadza. Chyba, że na pucharze narodów Afryki. <laughs> Zobaczmy no tak smutno, się zrobiło. No bardzo smutno jakoś tak. To, to znaczy jest... ja myślę, że ja myślę, że wbrew pozorom, to nie doping jest yy, właśnie. Nie, nie, nie wbrew pozorom, bo nie, do, nie doping jest problemem piłki nożnej, tylko problemem piłki nożnej będą, jak wyjdzie, naprawdę z grubej rury, jak ktoś sypnie. Yy, jak to jest z, tym, z tą bukmacherką w futbolu. Ja i wcale się nie zdziwię, jeżeli będzie to miało dużo większy zasięg niż w piłce ręcznej we Francji. No bo, bo to na pewno że to na większe, pewno. większe pieniądze. No dużo większe. Pieniądze w piłce nożnej, a w ręcznej to w ogóle jest przepaść. Tak, nie, ma, nie, nie ma obciachu te firmy przecież. I, i Pojawiają się na koszulkach zespołów i pieniądze są olbrzymie. Nie Co ciekawe, bet tak and win na przykład dzisiaj płacili wcale, nie płacili najlepiej za zwycięstwo Realu Madryt. Chyba byli jedną z firm, które płaciła najmniej za no zwycięstwo wiesz, Realu Madryt. jedno a tak, a, to oni drugi, a racjonalne podejście, a racjonalne ha, racjonalne podejście, podejście tak. do remisu z Manchesterem <śmiech> United to zupełnie co innego. No, zwłaszcza, że to jest też tak, że wielu klikaczy ja na, ja... na Wyspach Brytyjskich jest współudziałowcami w firmach bukmacherskich. No, zaczęło się od Michaela Owena i tam było, tam było wiele takich historii. Jak się okazuje, i, no, okazuje bo to jest, to i, jest... i tam było wiele takich historii, że to jest nieetyczne no, to i tak jest dalej, i tak nieetyczne. dalej. No i przepraszam Cię, jeżeli, ale... jeżeli, mecz, jeżeli mecz trenerowi z Portugalii może sędziować facet, który ma z nim knajpę... No właśnie o tym mówię. No. no to halo. Fakt, że klub jest włoski, trener jest portugalski i prowadził z nim wspólne interesy i znają się od 15 lat nie przeszkodził UEF-ie w wyznaczeniu trego, tego sędziego do sędziowania tego meczu. Może to jest pomógł. Tak jak, no, wiesz, no, to jest tak, jak nagle okazało się, że ty jesteś trenerem, a ja tobie mecz sędziuję. No. Macie razem knajpę? <grym <grym <grym nie <grym> wiem. No, kiedy zapraszam? Jak ja, ja będę się... trenerem, a on będzie sędziował mój mecz, będziemy mi mieli razem te. knajpę. <grym> jak, jak będę eee, mógł słabo. posędziować Ernestowi mecz w Mistrzów, to będziemy mieli niejedną knajpę. Tak. Znaczy, ja tak, tak, na zdrowy rozsądek, to myślę, że jednak te, te wbrew pozorom wielkie pieniądze yy, nie robią się na tych wielkich meczach transmitowanych na cały świat. Nie, no, oczywiście. Dużo prościej jest ustawić to No, co cała Liga, Liga Włoska czy Niemiecka. No, no, no. czy Holenderska, gdzie, gdzie siedzą ludzie i wiesz, i zakłady się przyjmuje, Azja przyjmuje zakłady na mecze VFF Wenlos, no, Ale, wiesz, no, ale Juventus, Juventus kupił 20 parę meczów w lidze podczas jednego sezonu. No, no, no i to jest no i to ja zupełnie... Też. No i nagle się okazuje, że to jest troszeczkę inaczej, no. to znaczy, że dotyka wielkich meczów i dotyka wielkich klubów. No, no, czy... no nie, ale to, to nie to, wiesz, jest nie, tylko to jeszcze to jeszcze sam, jest tylko i dobra, nie, To no, oczywiście oczywiście dwie różne rzeczy. Jest tak. meczów po to, żeby zdobyć tytuł, tak? Tak? no i, i obracanie wielkimi dojść. pieniędzmi. No dobrze, ale ktoś na mógł na ten tytuł poziomie. postawić na początku sezonu. No tak, tak, to prawda. Czy wiesz co, bo generalnie też mam takie wrażenie, że przy tym, jeżeli teraz masz na stadionie 36 kamer, tak, to jak jest wałek, no to sorry, no w Lidze mistrzów my widzimy, czy ten sędzia, czy ten sędzia skończył mecz dał karnego, czerwoną kartkę, tu gdzie nie powinien i tak dalej. Ale w meczu Goehe i z nie ma szans. Że, że w no, gdzie w świat i my no, nawet i nie wiemy, kto gole strzelił. Się, tym, że się kupuje kluby tylko i wyłącznie po to, żeby No móc chyba, że się uczynić, jest kibicem no. tego zespołu i się jest na stadionie, się siedzi. No ale to jest, to jest mniejsza skala ludzi, no. Tak, no mecz Ligi Mistrzów oglądają miliony, a tak. mecz Ligi Holenderski ogląda 20 tysięcy, tak? A jeszcze prościej pewnie jest to robić Jakich ni jeszcze w jeszcze niższych ligach i jeszcze w mniej znanych ligach. Ja, ja ja myślę, wiadomo, li największe pieniądze. Ja myślę, że w Lidze, Lidze zakłady też mamy z tym do czynienia. I, ale wiesz, no, ogromne, ogromne pieniądze krążą, na przykład, jest element, element w... kontroli obywatelskiej. Jest kontroli, no jest element samych pieniędzy za sam fakt, no ale sami rozmawialiśmy o niektórych meczach. Kibic ma piłkarza na wyciągnięcie ręki. pomstę do nieba, jeżeli chodziło o wyniki i patrzyło na to, co się dzieje. Czy ktoś z szanownych panów redaktorów widział e, dokument pod tytułem Gwizdek, który podobno był w K kanal plus nie, puszczony. Jeszcze nie widziałem Gwizdek. Znaczy gwizdek widziałem, nie widziałem filmu. Ja to nie mam takiej bogatej telewizji. Ja, to ja to też nie mam. A ja no mam. Tylko ja ja redaktor zawada teraz ma, bo ja bym chciał mieć, ale bym tej kabla nie chcą podciągnąć. No, ja mam, ale nie widziałem. W związku z tym. No to my pogadali. Tak. No, no dobrze, bo wizerde. ja, bym, prawa, ja prawa, prosiłbym o nagranie albo coś. Jak będzie to A, a propos podciągania kabla, to ostatnio moi rodzice mieli taką ciekawą sytuację, że właśnie zadzwonili do nich z ofertą, że, że im zainstalują tam. Nie pamiętam, co, coś im mieli zainstalować. Telewizję w każdym razie. Tak, właśnie jakiś, no jakiś kabel do telewizji zaoferowali. Się I, I zamiast tego toster dostali. Nie, i że to będzie kosztować ileś tam, nie wiem, 100 złotych. Przyjdą, 100 złotych i zainstalują. No i przyszedł pan. Oszuści, jacyś. Przyszedł pan. Nie, nie oszuści, to jakaś tam taka telewizja. No ale przed pan popatrzył i powiedział, ale pan ma złe gniazdko. a ojciec mówi, no, a no właśnie, chyba panowie po to przyszli, żeby miał, dobre. Żeby miał dobry, żeby mi nie Nie, nie, my tylko przyniesiemy kabel i możemy go włożyć, ale nie możemy włożyć, pan ma złe gniazdko poszli. No i bardzo słusznie. No I 100 100 złotych siłowa. się płaci za włożenie kabla w gniazdko. Ale to zapłacili? No nie nie zapłacili w końcu, no bo panowie nie włożyli tego kabla w gniazdko. Czyli bo ręka było, boska nad nimi czuwała. Bo było złe gniazdko. <głos> <głos> Telewizja kablowa to już przeżyła. Tak? Dlatego nie masz Kanal Plus. Tak. Telewizja to w ogóle przeżyty. <głos> tak. Coś w tym jest. Tak? Ale oglądaliśmy dzisiaj wszyscy czterej. Ale zauważ tylko w połowie w telewizji. W połowie, tak. Połowicznie no. oglądaliśmy w telewizji, a połowicznie, tam było trochę gorzej, bo się przycinało no ale już niedługo myślę, że przestanie się przycinać i wszystko będziemy oglądać w internecie, no, w internecie ale... będziemy... no, na, na monitorach tak. takich jak ten od telewizji. Tak, moja telewizja tak. mimo wszystko jest dosyć dziwna, bo leci przez kabel telefoniczny a moja nie czasem? Wynika. czasem dzwoni? Czasem dzwoni niespodziewanie w środku filmu. W środku filmu mama się pojawi. Chciałem jeszcze o narciarstwie... Czemu? Są znowu przed telewizorem tyle no czasu. O narciarstwie jeszcze chciałem powiedzieć. No, no tak, bo zaczęliśmy. A nie z... Bo nie, nie, nie, nie chciałem powiedzieć, że ta... Nie, nie, nie jeździłem nigdy na tej górze w Schladming. Ale chyba nie chcę po niej jeździć. <laughs> jak, jak nie, ona jest fantastyczna. Ja, ja uważam, że to super, jest ta, super, ta trasa. Ta dwa trasy. przeciwstoki. Ten Schladming S, który wygląda ci, wciska cię w, w łuku także że siła odśrodkowa powoduje, że ważysz 3,5 tony pewnie, jak wjeżdżasz w zakręt do tego, a już do tego na, to, to, to, na tych zawodach się tam dzieje to, że tam nie wiem nie wiem prawdopodobnie jeżeli było jakieś morze w okolicy pod wodą, to oni całe opróżnili wylali na tą górę po to, żeby, żeby zrobić z, z niej szklankę bo tam oni jeżdżą po samym lodzie na tych, ale jest to ale jak, Teraz, jak to obserwuje, ale, ale jak, nie, to jak, jest wyjątkowo ale jak było to obserwuję, fatalnie. to nie jest tak, że nie wiem, biegu zjazdowego czy supergiganta kończy mniej, mniej zawodników, nie, już ale nie za to, to jak, świata, jak, no. jak, znaczy, ale jak już się wywali, to to no, jest to jest raz, a druga sprawa, a druga sprawa, że jest też taka, że to jeżdżą też trochę inni zawodnicy niż na pocharze świata. Znaczy jeżdżą gorsi zawodnicy generalnie. Że no Lindsay poza czołówką, Von na przykład. Nie, nie, poza czołówką światową, poza czołówką światową jeździ więcej. Te... Lindsay Von akurat mówi, mówi się o tym, że Lindsay Won w momencie, w którym padała, to między innymi jedną z przyczyn, dla których, których doszło do tej sytuacji, to było to, że było zbyt miękko. Oczywiście, że było zbyt miękko i to mało tego, no ja dosyć dokładnie akurat oglądałem ten start i trzy dziewczyny przed nią, rozwaliła się Słowenka. Tak. Rozwaliła się tak, że nawet powtórek w telewizji nie pokazali, więc... Yy... Nie, nic jej tam nie stało. No jej się nic nie stało, tam. ale zabrał ją helikopter. Tak. Yy, przerwano całe zawody. Yy, nie pokazywano nam monitora, na którym pokazywany był dziewczynom w budzie startowej na szczycie ten wypadek dziewczyny ze Słowenii. Widać było tylko twarze zawodnicze. I Lindsay miała taką minę, że było wiadomo, że ona nie powinna w ogóle wchodzić do góry. Ł... Te zawody powinny zostać prze... Było miękko. Rzeczywiście każde złapanie wewnętrznej krawędzi powodowało, że im się nogi rozjeżdżały. Ja widziałem, długo oglądam narciarstwo alpańskie, dwa wypadki śmiertelne spowodowane tym właśnie, że komuś się rozjechały nogi. Po prostu siła, siła rozerwała ludzi w, nie, no. w, w, w, w czasie jazdy. Tak? Tutaj było bardzo mokro. I te zawody w ogóle nie powinny się odbyć. Efekt był taki, że trzy dziewczyny wylądowały w szpitalu, w tym Lindsay wądze z złamaną nogą i zerwanymi więzadłami zakończonym sezonem. Nie wiadomo, czy do Soczi w ogóle da radę się wykurować z powrotem. Być może to dla niej, to może, jeżeli nie wykuruje się do Soczi, to może być dla niej w ogóle koniec kariery. Te zawody nie powinny się odbyć. Tego typu, na przykład Maciek Bydliński, czyli reprezentant Polski, na biegu, na biegu zjazdowym, on stał w budzie i na pięciu ludzi przed sobą stwierdził, że nie jest w stanie w ogóle pojechać i stwierdził, że to w ogóle nie ma najmniejszego sensu, dlatego, że jest tak, że odpychasz się z budy, wjeżdżasz w chmurę i nie wiesz, w którym miejscu chmura ci się skończy, gdzie zaczniesz coś widzieć, no tak, to, a że, jedziesz po lodzie. To jest, to, jest, to jest inna historia, to już nie dotyczy trasy, a dotyczy tego, czy jest puszczany, puszczany bieg zjazdowy, czy nie jest przy tak słabej widoczności. No. To tak samo, jak dziewczyny miały trening i, i, i tak samo, jak, jak, jak zjechała ta szwajcarka mała y, גאי אונה שנזבה... Nie pamiętam. I ona... Tak, tak i ona zjechała na dół i powiedziała, że nic nie widziała przez pół trasy. No i faktycznie no. tak było. Po prostu nie powinni puszczać zawodniczych w tym momencie i powinno się czekać. No. No, no to jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś problem. nie wie, o co chodzi, to chodzi o to, że generalnie jeżeli jest śnieg, tak i przychodzi chmura Nie, no nie widać żadnej nierówności. Nie, widać, nie ma kontrastu, tak światło po prostu tak jest rozproszone. Tak to jest zwana w biała ciemność. Ta, biała ciemność i y, błędnik wariuje człowiekowi, tak. bo nie wie, gdzie jest podłoże. A teraz od dwa razy nie widać mult, czyli zagłębienie. I między dwoma muldami. <śmiech> tak. nie, widać, nie widać nierówności. A z e... czego ta trasa słynęła? Ona jest dlatego między innymi taka trudna, bo ona jest bardzo trudna pod względem fizycznym. Ona jest bardzo wyczerpująca. Znaczy to widać Ze względu, w ogóle. Tak, ze względu na to, że ona ma właśnie bardzo dużo nierówności, małych uskoków, które masakrycznie Ładują w nogi po prostu, tak. No. Poza tym. Ja proponuję zatem, wszystkim. Ja mam, ja mam... słuchaczom, jeżeli chcą sobie dowiedzieć, jak to jest, żeby sobie przykucnęli w takim przysiadzie jak narciarze Prostum, i pokiwali się. Takim. I pokiwali się przez półtorej minuty. To, no, jest, to, to jest naprawdę. Znaczy, to jest, to, to jest to podobny bardzo wysiłek. Bardzo mocno jak, czuć. No, jest no, ten no słynny, słynny stołeczek. tak, no. który się próbuje robić tak, przy ścianie. To, że, i, ten i to, przy, to wystarczy, tak? Ten stołeczek przy ścianie, tak, żeby zobrazować, co mniej więcej czuje zawodnik jadący. To tak, by bieg trzeba minut pewnie Od 10-12 minut. To jest mniej więcej. Ten, ja tak, jak trenowałem to, widać było, to czasu, widać było, jak, jak, jak, jak panowie zjeżdżali i kończyli, kończyli trasę biegu zjazdowego. Po Niektórzy w ogóle nie wiedzieli oh. na dwóch ostatnich bramkach, jak się naz... znaczy, z, przede wszystkim zakwaszenie organizmu jest, jest tak tak, tak, tak a ta, do tego brakuje powietrza jest spora zmiana wysokości w związku z tym... No u, u pani było 700 metrów. No tętno, tętno, tętno potrafi przekraczać 200. U człowieka, który tętno spoczynkowe ma w granicach 40-45 to przy biegu zjazdowym oni potrafią mieć tętno, tętno 200. Więc drętwieją ręce, latają ciemne plamy przed oczami i jeszcze przy 120 na godzinę trzeba gdzieś w coś trafić. <śmiech> Także to jest... A przy 120 na a godzinę... Nie, a na jest, koniec dobrze zahamować jeszcze. Tak, nie? a przy 120 na godzinę na nartach jest tak, że człowiek generalnie obraz się zwęża, bo to nie jest tak, jak jadąc samochodem mamy szybę i wszystko jest cacy, tylko widzimy wszystko tak, jakbyśmy patrzyli przez leje, odwrócony lejek. Trochę, tak, trochę taka no jest perspektywa. Jest, no Także m, patrzyłem na to i uważam, że Ted ligety jest y, nad człowiekiem. Bo no jest i sfidał. I do tego Ted ligety ma... ma, ma Jakbym ten wierzył w bukmacherkę w narciarstwie alpejskim, to bym uważał, że ustawili pod niego dwa razy zawody. Bo raz, że super gigant był ustawiony jak gigant. Tak, on był bardzo kręty. No bardzo kręty prawda, i no. Ligeti, który jest technicznie doskonałym zawodnikiem, pojechał go jak po szynach. A dwa, że slalom w super kombinacji był bardzo rytmiczny i nie miał nie miał praktycznie, miał dwa łokcie dwa vertikale, jedną kontrę poważną. Tak, tak. On, by, on był taki <grych> prościutki. Bardzo no. był prosty po no. to, żeby jak najwięcej zawodników ukończyło, żeby coś się działo i ligę A tak to... wielu się wysypało, zwłaszcza <grych> <grych> pod koniec. No. no a to, co zrobił w tym slalomie, jeżeli ktoś interesuje się narciarstwem, taki zawodnik Pintoro. Tak. To, co on zrobił w tym przejeździe Masakra ja nie było, widziałem no. takich rzeczy w narciarstwie alpejskim od połowy lat 80. od czasu, kiedy Pirmin Zurbriggen postanowił odbić się z jednego kijka i wrzucić dwie dwumetrowe narty w skręt. Pintoro zrobił tutaj to na dwóch albo trzech bramkach pod rząd. Także jeżeli no. ktoś się interesuje, to polecam na YouTubie to przejazd Pinto tak, tak, to, tak, tak. to, to, to jest niesamowity jest typy, tak, przejazd. No i co? I A, i jeżeli, jeżeli, jeżeli ligę ty nie zdobędzie złota w gigancie, to dam sobie coś obciąć. Może być brożą. Zawsze, zawsze się może wywalić. Ja myślę, że on jest taki gazi, że nawet jak się wywali, Nie, no, trochę, to jak, trochę jak zawodnik Rafael dzisiaj w meczu no, z realem Marek. Ale to jest tak samo że jak... jest w stanie wstać i dogonić, dogonić swoje narty. Jak tą francuską w zjeździe tą, ona się nazywa Malone, Mistrzynią, Malone, Malone, mistrzynią, Malone, tak, mistrzynią, mistrzynią Świata. Tak, Przecież to jest, to jest zawodniczka, która tak na, w życiu nie miała sukcesu na, w narciarstwie alpejskim. ale dużo tak jest, w ogóle Francuzi mają tak dziwnie przygotowaną kadrę i nagle, i nagle po prostu pojechała absolutnie genialny przejazd no. jednego z ludzi z reprezentacji Francji yy, widziałem, tak będzie, bo widziałem parę się razy koń, na treningu kończy, będzie, kończyć karierę, no, będzie kończyć karierę ona w życiu, nie wiem czy była na podium chyba raz była na podium z tego, pucharze Świata. Dili, tak, z no. Świata a tu nagle po prostu dziewczyna zjeżdża i to w sposób absolutnie genialny no przewracania się, jechania na tyłku. Nie wiem, czy widzieliście. Nie wiem, jak ta dyscyplina się nazywa do końca. Są takie zawody, że na łyżwach takich hokejowych, czterech gości w taką rynnę wjeżdża. Aha. A, tak. no Oczywiście oglądam tak, to skakami. regularnie. Regular... Zastanawiam się, kiedy, <coughs> kiedy jeden drugiemu po szyi tymi łyżwami tak, przejedzie. To, to w ogóle niesamowite. W ogóle. Tam się nic, nic nikomu nie stało. Ale Coś jak mam... border cross, tylko że na łyżwach. Na łyżwach. Tak, w takiej szerokiej rynnie, takim tak. torze lodowym, z góry po prostu. Z góry czasami trochę prosto. Natomiast tam czasami mam wrażenie, że tam przewrócenie się niewiele zmienia, bo ja nie, lecisz na tej dupie sunął suną tak samo szybko. Nie, bardzo nie, a to było też w tak, mistrzostwach świata kilku narciarzy, którzy już jechali bokiem po, w momencie, w którym wstawali i jechali dalej. I ja, jak pier pierwszy raz zobaczył, to było przez zabawne, bo tam przypadki. się wszyscy czterej wywali i tak się kotłowali we czterech w tej rynnie. Tam dosłownie łatwo jest wstać, jak się okazuje. Bo to jakoś tak ciągle, jak wstają, trzeba. mieć się, się to, to, to, to pomaga. A ja, pro, prostych rozwiązań to na koniec, to może tam jest... któryś z nich wygrał i go się pytają, jaką miał receptę na sukces. A on powiedział: nie dać się przewrócić i jechać szybko. <laughs> no, no. Z tego czasu bardzo prosty. popularny był filmik taki dotyczący Border Crossów, jakich jechało czterech zawodników, zawodniczki. Jedna z nich zaraz na początku odstawała zdecydowanie od, od, od całej reszty. Po czym pierwsza trójka się, się a ona powolutku je minęła i one no to przecież próbowały ją dogonić, ale nie dały rady. Cztwo olimpijskie Spokojnie chyba tak, na snowboardzie tylko to było. Tak, ale też w Border Cross jest tą Przegrała, przegrała, już nie pamiętam nazwiska. No, ona, ona postanowiła. Zrobić graba, tak. Na ostatniej hopie zrobić trik, złapać deskę i wywaliła się na 3 metry przed metą. I tylko patrzyła, jak kiedy, Odnosiła się i właśnie zaczynała takim. No, dobrze, prze, prze, próbowała przekicać tak. deską przez linię mety. W tym momencie następna zawodniczka przejechała. No i też pamiętam, też było na igrzyskach Olimpijskich w short traku tak zwanym, czyli taki brzwiarstwo szybkie, A, tak, tak, tak, bardzo takie, tak, Też tam łatwo że... Przemocnie. No i tam jakiś chyba Australijczyk, złoto olimpijskie tak. zdobył, jechał czwarty cały czas, <gry> tak, tak, a trzy, tak, tuż trzeba to trzech gości się wywaliło. I on taki zdziwiony w ogóle na spokoju wjechał na metę. No, tak warto że... startować w short track Także tam, tam, a to już <gryzny> nie no w ogóle no, tak tak, tak potwierdzenie się powoli no. tak, tak, albo, tak, albo odpoczywaj tak. spokojnie albo odpoczywaj spokojnie, odpoczywaj spokojnie w no już niestety dzisiaj y, komentator Jagoda zaburzył mi ogląd Rajana Gixa do końca życia nie, komentator Jagoda tam kilka innych też miał występów już. no ma dużo tak, no ciężko to powtórzyć bo to jest tak nielogiczne że to. nie do zapamiętania Trudne. To dobrze, to myślę, ja dobrze, myślę, że... Ja jeszcze komentatorów, to chyba oglądałem jakieś, a trochę właśnie zapasy nawet przy okazji, nie, nie zapasy, ale jakieś... Ale co, jakieś... na zimę? Nie, gdzieś włączyłem i akurat leciały jakieś takie na zimę, jakieś, jakieś sporty walki, ja tam nie, nie do końca je rozróżniam, wszystkie, razie komentator powiedział, że o jednym zawodniku, że trzyma obiema rękami za jedną głowę. No... To by A zapasy na znaczy. to może w szachy powinien bardziej grać, jednak pójść w zapasy. Ktoś go źle pokierował. Tak, to, była, to Jak na dwie głowy. No, jak miał dwie głowy. Czasami to... w ferworze można coś palnąć My też czasami się coś mylimy. Się no, myli. tak, ale, ale, no, ale jak ktoś opowiada takie rzeczy, że Selarek z Ferguson wpuszcza Rayana Gigsa po to, żeby się spokojnie odpoczął, <laughs> do tego żeby cięgrał w meczu z Koralowiem, Bo tą Koralowię, który bogłoszy biega do przodu. Wiesz, wyczuł to, ser. Alex to wyczuł, że nie, nie biega do przodu, więc wpuścił Rajana Gisa po to, żeby on sobie spokojnie odpoczął. Dobrze, słuchajcie, myślę, że zmierzamy do końca tego podcastu. Tak, już pora jest anekdoty Anegdoty nie późna. będzie, są walentynki, Anegdoty nie będzie. Już była. Już była. Co trzy nawet chyba. Dzisiaj. Tak, tak. O no zapasach. No, no. O zapasach. Były anegdoty. a ja, tak... ja chciałem powiedzieć, że tak? ja tak kategorycznie nigdy nie, nie brałem udziału w żadnych zapasach, ale kategorycznie protestuję przeciwko usuwaniu zapasów. Ja również. Tak, zdecydowanie. Całego poza tym się. odbiera nam szansę na medal. Tak. Sporo nawet. Sporo szans. Na. Ja Czyli byłem... Wyliczono, że w tak. historii chyba na piątym miejscu są zapasy, tak. jeśli chodzi o nasze zdobycie jak medalowe. Jak byłem... lekka atletyka pierwsza. Tak, lekka jest pierwsza, już nie pamiętam co tam dalej, ale... Judo wysoko. też jest wysoko. Jak byłem dzieckiem, byłem dobry w zapasach, pamiętam. A poza tym kojarzą mi się... Z ta... Ja do tej pory robię zapasy. Tak, tak. Kojarzą mi się ze światłem według Garpa. Jest taka książka. Jedna z moich ulubionych. Tak gdzie główny bohater uprawia zapas. Bo w Stanach Zjednoczonych znaczy, jest to nawet... bardzo popularny sport akademicki. I co ciekawe, całkiem niezły y Jedyne, co mi się nie podoba... to popularny sport, który nie jest sportem <śmiech> tak. jeszcze. <śmiech> Zatem... <śmiech> Jedyne, z, co mi się nie podoba w zapasach to uszy zapaśników. <śmiech> Dlatego w Stanach Zjednoczonych ma się na <śmiech> tak. Tak. Tak. tak. Tak zwane kalafiory. Tak. Dobrze, myślę, że tym kalafiorem to, zakończymy. To najsprawniejsi ludzie podobno są wśród wszystkich sportowców, tych, co tam jeżdżą na, na a Zapaśnik potrafi się odnaleźć w każdej sytuacji podobno, no, podobno w parterze musi. <śmiech> Na podobno, podobno w zasadzie akrobatycznie są na podobno parterze się A, świetnie odprzeduje, prawie, ja prawie ale prawie, teraz Prawie wszyscy sportowcy, z, z, przeróżnych prawie, prawie wszyscy sportowcy z, z przeróżnych innych dyscyplin też są bardzo sprawni. Ja ja to przychodzą to. na trening zapaśniczy i, I robią zapas. Ten trening zapaśniczy, że no. tak powiem. Mają w swoim programie, no bo, bo to tam, jest bardzo ogólnorozwojowe. Bardzo ogólnokręgosłup, i... wszystko. Za tym wystarczy popatrzeć, to są dosyć proporcjonalnie i dobrze zbudowani to. mężczyźni, którzy zazwyczaj mają dosyć nikły poziom tkanki tłuszczowej, chyba, że jest to waga open. Super ciężka. Ja kategoria kategoria to judo. Ale też open. Dobrze. E, ale, znaczy, ja jednak ja ja mam wrażenie, że, za, że jeżeli chodzi o zapasy, to najbardziej uderza to w takie kraje jak Iran, Afganistan, Azerbejdżan bo oni ich, nie oprócz podnoszenia kooru. ciężarów to w, w zasadzie to są kraje, które jedyne swoje szanse olimpijskie miały właśnie w, w zapasach to jest po prostu rasistowska decyzja tak, a tam są to sporty narodowe <grych> trzeba, to, trzeba sprawić, w, sprawić to jest w, w, w, w Iranie, Pakistanie, Azerbejdżanie Turkmenistanie no, to są zobaczyć. sporty narodowe tak. tam to wynika, zobaczyć. bo to oni mają te swoje tradycyjne formy są trochę inne no tak, ale, ale to, przejść z tak. niej do później do formy do, do, jest niż olimpijskiej zresztą. jest zdecydowanie łatwiej szczególnie jak ćwiczysz, oni to ćwiczą od dziecka wszędzie, bo do, do uprawiania zapasów nie trzeba wiele. No w zasadzie nic. No jakiś kawałek ubrania, albo też nie. Jak się uprzysz, to możesz i bez. Wtedy robią się filmy bezubraniowe. Ubranie tak czy inaczej każdy jakieś ma. Tak, bezkostiumowe. Bez filmy bezkostymowe. Tak, chciałem powiedzieć bezodzieżowe. Film Film bezodzieżowy. Dobrze, e, Dobrze, Kończmy. w takim razie do usłyszenia, drodzy słuchacze, do kolejnego odcinka podcastu, który mam nadzieję będzie za tydzień. Za tydzień jak wrócę z Mediolanu. Tak, żegna się redaktorstwo w pełnym składzie. Tak jest, do zobaczenia. I do, i do usłyszenia. Gol! Jest! Jest! GOL! Jest!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 Zepak trzyma flagę, w tej chwili biało-czerwoną i dalej macha tymi rączynami. Mogłeś kto mi wrzucił Szaranowicza na słucha? Córku, kończ Szaranowicza miałem na uszach i zgłupiałem. To tą elegancką fryzurę Tadeusz Kapiński, a tymczasem, czy ty piłce Tuńczycy, choć wygrywają, to jednak przegrywają. Eleganckie kobiety pięknych tutaj w toaletach, eleganckie mężczyźni, białe koszule.